Jest sobota, 15 grudnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 216. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Gusia Szewczyk. Cześć. Cześć Szymon, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Oraz ja Szymon Cieśliński, witam również. Dzisiaj mamy odcinek wyjątkowy jeżeli chodzi o tematykę, bo chcielibyśmy dla Was zrecenzować najnowszy zbiór opowiadań Olgi Tokarczuk. To jest opowiadania bizarne. Opowiadania, nie opowieści, bo dużo osób to myli. Zresztą ja sam teraz widzę, że w moich notatkach napisałem dosłownie opowieści bizarne, ale nie. Zbiór nosi tytuł opowiadania bizarne. I to dzisiejsze nagranie chcielibyśmy podzielić na trzy części. Myślę, że na początku pozwolimy sobie na taką luźną refleksję Jakieś takie trochę meta rozważania i ogólną ocenę całego zbioru, bez zdradzania szczegółów jego treści. No i parę Następnie... słów jeszcze o Oldzie Tokarczuk też powiemy. To chyba w tej. No tak, oczywiście na wstępie. <gry> Jasna sprawa. Następnie prawdopodobnie przejdziemy krótko przez wszystkie opowiadanka. Króciutko skomentujemy każdy tekst, i wiecie, to jest zbiór opowiadań. Niektóre z nich są troszkę bardziej rozbudowane, które są króciutkie, ale tak czy siak większość z nich jest dość prosta w tym szkielecie w, w swoim. Dlatego no, niejako z przymusu pozwolimy sobie na drobne spoilery. Jeżeli ktoś chce się totalnie zaskoczyć, no to powinien już po, tym pierwszym, po tej pierwszej części wyłączyć to nagranie i wrócić po lekturze. A na koniec w osobnej strefie jeszcze wejdziemy mocno w szczegóły, mocno w spoilery, ale to oczywiście oddzielę odpowiednim sygnałem dźwiękowym. I możecie się zastanawiać, co w ogóle ta publikacja robi w nawiedzonym podcaście. Otóż powodów, dla których o niej rozmawiamy, jest kilka. Jeszcze będziemy na pewno dyskutować za chwilę o kwestii ewentualnej gatunkowości niektórych tekstów w tym zbiorze. Ale ja już o tym tekście, o, tym, o, tym, o tej książce opowiadałem na ostatnim kwasonie w Krakowie przy okazji prelekcji o polskim bizarro. Później właśnie uznaliśmy z Bogusią, że warto by poświęcić jej osobną audycję i uznałem, że rzeczywiście to jest dobry pomysł. Kilkoro moich znajomych troszkę utyskiwało, twierdząc, że mówienie o prozie Tokarczuk w kontekście literatury gatunkowej czy w podcaście o popkulturze jest bez sensu. No ale ja się z tym nie zgadzam, bo oczywiście no to jest inna liga tak, niż większość twórców, których tutaj omawiamy i też inne podejście do literatury, ale jednak sama Olga też wprost w trakcie spotkań czy wywiadów przyznaje, że oczywiście nie pisze tekstów typowo gatunkowych, ale nierzadko romansuje z różnymi konwencjami i hybrydami, o czym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Ponadto zwyczajnie wziąłem się w ostatnim czasie za nadrabianie współczesnej polskiej literatury z tej wyższej półki i uznałem że warto ją w sumie też promować także w nekro czy w konglomeracie bo czemu nie poszerzać grono czytelników zwłaszcza że sam troszkę często żałowałem wcześniej że nie miałem jakiegoś takiego filtra kogoś to by mi może coś polecił z tej wyższej półki bo sam się często odbijałem też i od polskich autorów i od niemieckich autorów w trakcie studiów na przykład i dopiero teraz jakoś tak naprawdę zbliżając się do tej trzydziestki no zaczynam czuć coś więcej, widzieć coś więcej i czuć tę właśnie literaturę. Ponadto Takim ostatnim motywatorem dla tego nagrania było przynajmniej dla mnie zetknięcie się z innymi recenzjami tego zbiorku dostępnymi w sieci, bo naprawdę natknąłem się na kilka opinii, które albo ograniczały się do streszczenia opisu z tyłu okładki, powiedzenia dwóch zdań o treści i praktycznie żadnego, pozbawione jakiegokolwiek komentarza, Albo też natrafiłem na recenzje, które no, w mojej opinii były, w mojej ocenie były tak absurdalne, że poczułem wewnętrzny przymus, by po prostu powiedzieć nie i podzielić się odmiennym zdaniem na temat tego zbiorku, bo naprawdę straszne, zaprzeczenie głupoty można znaleźć w sieci. Znaczy ja chciałabym powiedzieć, że z mojej perspektywy często bywa tak, że dyskusje o prozie Olgi Tokarczuk, przynajmniej tak mi się wydaje, jest bardzo łatwo przeintelektualizować. I w przypadku recenzowania i rozmowy w ogóle na temat tej literatury wysokiej, to mam czasami takie wrażenie, że popadamy właśnie w takie jakieś na siłę kreowanie siebie na czy, takiego sprawnego czytelnika i w ogóle, że jesteśmy tacy bardzo ambitni i tutaj te, te takie motywy jakieś właśnie kosmiczne potrafimy z tych tekstów wyciągnąć. To o czym powiedziałeś odnośnie recenzji Szymon, to, to rzeczywiście w internecie tak jest. Jak poczytacie sobie, prześledzicie kilka materiałów dotyczących opowiadań bizarnych, to są to albo właśnie takie teksty, które no, właściwie nic nie wnoszą, oprócz tego, że autor miał jakieś wątpliwości i że ta proza jest taka właśnie nie do końca jak, jak można było oczekiwać, albo właśnie jakieś takie teksty już typowo analityczne, które czasami wyciągają z tych utworów takie rzeczy jakby niedostępne dla takiego szarego, zwykłego Kowalskiego. Ja się bardzo cieszę, że mam okazję rozmawiać z Tobą, Szemas, na, na, te, na, na temat tego zbioru opowiadań, bo wydaje mi się, że w tym środowisku czytelników różnego rodzaju literatury czasami są takie właśnie opory przed rozmową na temat ambitnych tekstów, na temat literatury wysokiej, takich autorów, którzy dostają jakieś tam nagrody właśnie światowe. No bo Olga Tokaczu przecież w tym roku otrzymała nagrodę, nagrodę Bookera, bo każdemu się wydaje, że o tutaj będzie taka na przykład grupa ludzi, która będzie się mądrzeć, i ja w tym momencie wejdę w tę dyskusję i właściwie nic z niej nie wyciągnę, nic z niej nie zrozumiem. A ja. Zastanawiałam się, w jaki sposób w ogóle podejdziemy do tych tekstów, i doszłam do wniosku, że nie warto chyba tutaj jakby brylować tą naszą wiedzą lub niewiedzą, bo słuchacze właściwie tego nie oczekują. Mam nadzieję, że z tej audycji, w tej audycji, usłyszycie Bogusie i usłyszycie Szymasa, nas, rozmawiających na temat tych wyjątkowych tekstów. Ale dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie ja też nie planuję tutaj. Znaczy, chcę, żeby to było coś, to nagranie, żeby było lepsze od tego, z czym się zetknąłem do tej pory na temat obadań bizarnych w dużej mierze, ale też absolutnie nie chcę iść w kierunku jakiejś literaturoznawczej analizy, bo tak jak powiedziałem, mój kontakt ze współczesną literaturą polską jest mizerny, tak? To jest dosłownie nie wiem, z 50 książek z tych ostatnich lat i teraz dopiero będę sobie nadrabiał kilka tytułów, już się zaopatrzyłem w audiobooki, m.in. czy też papierowe edycje troszkę tę wiedzę poszerzę i nie chcę się tutaj bawić właśnie w jakieś większe analizy, tylko no, podejść do tego tematu jednak trochę bardziej profesjonalnie, a nie tylko właśnie jechać na tym, że Olga Tokarczuk jest popularna na przykład, więc mi się filmik będzie klikał na YouTube, czy jakiś post na blogazku, bo mam wrażenie, że niektórzy też tak postępowali, to znaczy... albo próbowali się wybić na kontrowersji i stwierdzić, że nie wiem, nie rozumieją popularności Olki mhm. Tokarczyk, bo jest beznadziejną pisarką, i, bo, bo, bo tak słyszeliśmy. Dosłownie w jednym filmiku pada tekst, tak. że ta czpaga wkazuje, słyszałam, że bieguni są słabi, czy coś mm -hmm. takiego i dlatego nie rozumiem popularności. No świetny argument. Albo, że autorka nie ma warsztatu przy pisaniu opowiadań w ogóle się nie zna. Nie? no to... O, to chyba nawet ten sam nie był. <śm> tak. znaczy, to też jest trochę tak, że ja... No my... Z, z tą literaturą związaną z tą taką wyższą półką właśnie dla takiego bardziej już prawnego i wysmakowanego czytelnika, no to to jest też trochę tak, że no my się boimy właściwie tego, ale chciałabym, żeby po tej recenzji naszej, po tej naszej rozmowie znalazł się jakiś słuchacz, który nam napisze w komentarzu coś takiego, że wiecie, wszyscy tak chwalą to Karczuk właśnie i mówią tyle trudnych rzeczy na temat jej książek, ale dopiero kiedy Was posłuchałem, to stwierdziłem, że mogę spróbować i przeczytałem, spróbowałem i okazało się, że jednak cholera, to nie jest takie straszne. Chciałabym bardzo, żeby hmm. to, żeby ta nasza rozmowa odniosła, odniosła taki skutek, chociaż zdaję sobie sprawę też z tego, że Ty powiedziałeś, że zrecenzujemy ten tomik. To będzie bardzo trudne. Spróbujemy zrecenzować, bo Olga Tokarczuk... Będzie dobrze. Bo Olga Tokaczuk pisze oczywiście na takich, takie wielowątkowe, wielopłaszczyznowe historie, że wniki i opowiedzenie jakby jednej możliwości interpretacyjnej, tej właściwej, jest po prostu niemożliwe. Mhm, ale też nie chodzi o interpretację, a bardziej Oczywiście, właśnie o zaprezentowanie, o jakąś tam mhm. ocenę. Tak jest. I właśnie Olga Tokarczuk. Jak już wspomniałaś, laureatka wielu nagród, między innymi dwóch nagród Nike, pięciokrotna zdobywczyni Nike czytelników, laureatka The Man Booker International Prize za Flights, czyli biegunów w przekładzie Jennifer Croft. Tak. I tak jak ja wspomniałem, ja Jestem trochę na bakier z tą polską literaturą ostatnią, i twórczość Olgi też znam w dużej mierze z drugiej ręki. Z wywiadów, opracowań, recenzji, fragmentów, czasem czytanych dla siebie, czasem czytanych w związku ze studiami. I sam też odbijałem się troszkę wcześniej od jej książek. Jakoś tak nie mogłem, wiesz, wsiąknąć w tej właśnie największe tytuły. A ty znasz dobrze jej twórczość? Czy... Znaczy, ja muszę się przyznać do tego, że y, z Ol Olgę Tokarczuk znam właśnie głównie z tych y, krótkich form y, z mm -hmm. tomów no. jej, jej, jej opowiadań. Y, bardzo mi się też podobały trzy jej powieści, które przeczytałam. Y, dom dzienny, dom nocny, EE y, e, i... Y ostatnie historie. A jeszcze, jeszcze przecież czytałam Prowadź Pług, oczywiście to, mhm. to też. Od ksiąg jakubowych się odbiłam, ale to z tego względu, że mm, ja średnio lubię literaturę historyczną. A znaczy, Oczywiście doceniam to jaki ogrom pracy Olga Tokarczuk włożyła w opowiedzeniach y, historii y, Jakuba Franka, ale tak jakby może po prostu dojrzeje, bo z tą literaturą jest też trochę tak, że y, odbiera się ją inaczej y, po właśnie zaznajomieniu się z, z różnymi tekstami kultury, a trzeba powiedzieć, że teraz też jest tak, że Olga Tokarczuk jest bardzo y, bardzo popularną osobą. Ten rok to jest w ogóle y, jakieś takie apogeum jej popularności, bo zaczyna też przenikać do zupełnie y, nietypowych jakby y mediów, bo nie wiem czy wiecie, ale w tym roku ukazał się na przykład komiks oparty na jej wcześniejszej powieści Anna In w Grobowcach Światów. To, to, Szymon, to też moglibyśmy przeczytać, bo to podobno świetna książka. Ja jej nie znam. Może, może warto byłoby także po, także po to sięgnąć. Komiks nazywa się Janina Szubur i został wydany przez wydawnictwo komiksowe. Na motywach Anny In pojawiło się także, pojawiło się także oryginalne libretto, które stało się przyczynkiem do stworzenia opery Siostra Bogów, która miała również premierę w, w tym roku na festiwalu Sakrum Profanum. Także Tokarczuk staje się bardzo popularną i przenika do rzeczywiście różnych tutaj dziedzin, dziedzin kultury. Mm -hmm. No właśnie ja też się odbiłem od ksiąg jakubowych, bo tak chciałem ambitnie podejść, ale to było jednak zbyt ambitne, zwłaszcza przy moim trybie czytania, tak pięciu rzeczy na raz, tak. bo to się nie dało i od biegunów niestety też się odbiłem. Teraz sięgnąłem po to opowieści Bizagne, głównie właśnie przez ten tytuł i przez fakt, że brałem udział w spotkaniach z Olgą Tokarczuk i po prostu chłonąłem jej słowa, bo jest naprawdę dobrą mówczynią i Czasem, wiesz, jak jestem na, uczelni, na różnych odczytach, takich spotkaniach, to właśnie mam wrażenie, że one są przeintelektualizowane i to w taki mhm. sposób, że dostępność tej, tej treści spada. A właśnie w przypadku Olgi, ona też ma specyficzny sposób wysławiania się. Może, no to nie jest tak, że ma jakąś manierę specjalną, ale ma na przykład kilka takich fraz, których używa dość nietypowych, ale jednak wszystko jest strasznie przystępne i to mnie jakoś tak zafascynowało. Tutaj stwierdziłem, że jest ta bizarność, zajmuje się troszkę bizary ostatnio, no to chętnie po to sięgnę. I już teraz właśnie mogę powiedzieć, że podoba mi się bardzo ten zbiorek, ale w ogóle czym są opowiadania bizarne? Czym jest bizarne? Zanim, zanim się w, tym zagłębimy, w to zagłębimy, mm -hmm. to ja jeszcze chciałabym powiedzieć dosłownie dwa zdania na temat mojego do, do doświadczenia z Olką Tokarczuk, tak twarzą twarz, bo ja ją spotkałam podczas festiwalu apostrof w tym roku w Poznaniu o, no 20 maja, czyli na dwa dni przed ogłoszeniem właśnie tej bomby, że dostała nagrodę Bukera, przepytywał ją Przemysław Czapliński, to był finał tego poznańskiego apostrofu. Ja bardzo się cieszyłam, że biorę udział w promocji właśnie tej książki, opowiadań bizarnych. I Pomimo tego wszystkiego, co powiedziałeś, że Olga Tokarczuk mówi właśnie tak wspaniale i można jej słuchać i że to wszystko jest takie przystępne, to ja zostałam przez nią totalnie jakby onieśmielona, bo Wy pewnie wiecie, że raczej nie mam kłopotu z tym, żeby gadać. Nie? No, nagrywamy podcasty, no to ra raczej nie mam kłopotu z tym, żeby się komunikować, porozumiewać. I obiecałam sobie, że jak podejdę do niej po autograf, który w końcu udało mi się zdobyć, to stanę obok niej i powiem, jak ważną książką dla mnie są te opowiadania i jak, jak niesamowicie mi się to czytało i jakie miliony pytań przebiegały mi przez głowę po prostu podczas, podczas tej lektury, a skończyło się na tym, że usiadłam i naprawdę nie potrafiłam wydusić z siebie niczego poza tym, że, żeby poprosić ją o dedykację i o zdjęcie, także... <grywa> Następnym razem mam nadzieję, że, że sprawi się trochę lepiej i będę mogła powiedzieć coś więcej niż tylko dzień dobry, dziękuję, poproszę o autograf. Ale ja też tak często mam, że na przykład jak mam zadać pytanie na jakimś spotkaniu takim, to z jakiegoś powodu łapie mnie straszny stres, nie wiem, no, jakaś taka dziwna reakcja. Hmm. O, szok. Dobra, bizarność termin na pewno kojarzycie, tak, że coś jest bizarnego, coś jest bizar. Mamy właśnie bizarro fiction jako nazwę konwencji literackiej też i samo słowo właśnie są dwie etymologie. Jedna błędna, która prowadzi nas do tego, że to wszystko wywodzi się od słowa broda, od baskijskiego bizar, bo rzekomo Francuzi reagowali tak na broda tych Hiszpanów, właśnie tak się skupiali na takich dziwnych brodach, bo we Francji właśnie takiej kultury nie było. Ale nie, właśnie to jest podobno błędna interpretacja. Bizarro wywodzi się od włoskiego Bizza z XIII wieku. Był to rzeczownik, który określał napad gniewu, przebłysk gniewu, właśnie jakiejś agresji, coś takiego nagłego. Następnie z tego rzeczownika wyewoluował przymiotnik bizarro, który oznaczał właśnie coś z tendencją do napadów gniewu, ale też coś irytującego przez to. I następnie termin zaczął ewoluować w kierunku yy, czegoś określającego nieprzewidywalność, ekscentryczność a ostatecznie właśnie dziwność dziwaczność. Słowo to przyjęli Francuzi w wieku XVI na określenie właśnie zjawisk fantastycznych i dziwnych, przy czym ten termin cały czas się rozwijał. Z jednej strony oznaczał właśnie coś fantastycznego, z drugiej strony osobliwego, też w znaczeniu oryginalnego, wyjątkowego, jednostkowego, ale czasami również śmiesznego i właśnie dziwacznego albo pozytywnie, albo negatywnie. I następnie termin przeszedł do Anglii, i tam właśnie narodziło się słowo bizar, jako dziwny, dziwaczny, i później też powstał termin Bizarro w 1971. I Olga stosuje właśnie to słowo określające coś dziwnego, niezwykłego, wyjątkowego i być może śmiesznego do nazwy zbioru, i też używa tego słowa opowiadania. Nie? I to trochę jest taka tradycja, w sumie, z wieków minionych, aby nazywać jakiś utwór literacki czy zbiór terminem, który ma się stać później nazwą dla całego jakiegoś tam nurtu, gatunku, rodzaju. Mhm. Tak jak, nie wiem, Goethe napisał utwór nowele i w ten sposób pokazał, jak wygląda przykładowa novela. Tak samo Olga tutaj publikuje teksty, które być może dadzą początek nowemu nurtowi w literaturze, konwencji, właśnie krótkiej prozy bizarnej. Ja to odebrałam zupełnie inaczej, sam, samo to zderzenie w tytule opowiadania, to z tego co ona to sam jak ona to sama tłumaczy w licznych wywiadach i też na tym spotkaniu w Poznaniu między innymi mówiła, że opowiadania wzięły się z tej jej fascynacji, XIX-wieczną prozą niesamowitą, a bizarne to jest takie słowo, które odkopała po jakimś czasie właśnie, bo chciała użyć przemiotnika niezwykły, ale wydał on jej się taki troszeczkę właśnie oklepany i zużyty już i, i, i chciałaby właśnie, żeby to słowo bizarne jako to określenie niezwykłości i dziwności zaczęło na nowo funkcjonować w języku polskim. Mm -hmm. Zwłaszcza, że Olga oczywiście zna opowiadania niesamowite, weird fiction i tak dalej, ale stwierdziła, że te terminy są jednak jakoś tam związane z wcześniejszymi epokami i niekoniecznie pasują do tego, co ona tutaj zawiera, do tej jej refleksji, która skupia się jednak na czasach współczesnych czy jakiejś tam przewidywanej przyszłości ludzkości mm -hmm. i dlatego właśnie zdecydowała się na ten zwrot. Chociaż to też nie do końca jest, jest tak jednowymiarowe, jakby się mogło wydawać, bo przecież jeśli spojrzymy na formę tych opowiadań, to, to, to, to co uderza czytelnika znającego literaturę grozy i myślę, że Szymas tutaj zaraz jeszcze parę słów na ten temat dopowie, to są dwie rzeczy, bo okazuje się, że Olga Tokarczuk znakomicie zna w sposób, w jaki powinno się pisać opowiadania niesamowite, bo ta, te, te opowieści te, po pierwsze mają właśnie takie e, fantastyczne motywy, które są, e, są no, rzeczą oczywistą w literaturze e, te, tego rodzaju. E, jakieś takie pozornie... E, trudne do wytłumaczenia epizody, które nagle wprowadzają właśnie ten nastrój nastrój niepokoju, takiej niepe niepewności, zaburzenia świata, ale ja zauważyłam też kilka punktów spójnych, jeśli chodzi o konstrukcję, bo tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Szymas, na to, ale bohaterowie albo narratorzy, którzy pojawiają się w większości tych opowiadań, są najczęściej anonimowi, albo też definiowalni właśnie na zasadzie takich haseł, jak Pan B, y tak, to, to, to mi się właśnie skojarzyło wydało takie bardzo podobne do, do tej XIX-wiecznej szkoły opowiadań i tak, tak chyba miało być, a z kolei te historie, które są pisane już z punktu widzenia jakby konkretnej osoby tak jak choćby opowiadanie Zielone Dzieci no to, to, to też przywodzą na myśl właśnie te stare utwory, prozę, pisaną właśnie w formie listów, dzienników zapisków z punktu widzenia jakiejś tam osoby. Mm -hmm. ja czytając tę poszczególną opowiadanka troszkę myślałem, na przykład o Edgarze Alanie Poe'm, tak, bo rzeczywiście momentami e konstrukcja tekstów bardzo <laughs> była. była podobna tu i tu. I właśnie Olga mówi o w tych wywiadach, my tutaj może polećmy, tak, przede wszystkim rozmowę z Michałem Nogasiem w Radiu Książki. Ja może od ciebie powiem, że troszkę się też odbiłem od tego podcastu, z tego względu, że nie załapałem, jak działa ta aplikacja, bo nie jest dostępny w aplikacji Lekton bodajże, tak? Nie tak. mylę się? Tak, to jest podobno połączone z audioteką, aczkolwiek ja, to, ja słuchałam tego na stronie Gazety Wyborczej i to jest chyba jednak najlepsza opcja. To... Ale właśnie, ja ci powiem, że mnie to słuchanie Radia Książki na stronie www troszkę irytowało, no i też musiałem być przyczepiony tak do komputera, mhm. a po sobie dosłownie dzisiaj aplikację Lekton, bo okazało się, że jest osobna aplikacja Audioteka i osobna aplikacja Lekton i po prostu szybciutko mi pobrało dosłownie momencik, bez problemu mogłem odsłuchać sobie potem online. Też podzieliło mi właśnie całą taką rozmowę na dwa rozdziały i teraz właśnie mam zamiar sobie pobrać wszystkie zaległe odcinki, bo na stronie mi się tego jednak niewygodnie słuchało, a teraz w tej aplikacji sobie wszystko ładnie nadrobię, zwłaszcza, że, mm -hmm. że tego się tak przyjemnie słucha, że to będzie chyba mój ulubiony podcast taki profesjonalny, bo no, nic lepszego mi do głowy nie przychodzi. Więc szczerze polecamy tę rozmowę i za formę, i za treść, i no za wszystko, za styl. Wow. Mm -hmm. No tutaj Michał Nogaś, nie? to to jest pod kątem promowania literatury, to jest naprawdę autorytet, więc wszystkie rozmowy jego z autorami możecie naprawdę w ciemno, w ciemno słuchać, bo będą ciekawe i też prowadzone z perspektywy takiego człowieka, który zna tych ludzi, nie? Bo czasami jak słuchacie wywiadów, to, to można odnieść takie wrażenie, że ktoś po prostu tutaj wie lepiej, co autor miał na myśli, a Nogaś nie. Nogaś rozmawia po prostu jak <laughs> znajomy ze znajomym i to, to naprawdę słychać. To są fantastyczne mhm. audycje, także polecamy gorąco. Dokładnie tak. I chyba właśnie w tej rozmowie Olga mówi, że pisząc to opowiadanie bizarne, tak jak gdyby porusza się na jakichś peryferiach rzeczywistości. Tak. Dotyka Frenzli rzeczywistości, krawędzi, mówi o pewnym rozmyciu, niedopowiedzeniu, o sytuacji, w której brakuje nam słów, pojęć, by coś opisać, nazwać. No i to w sumie bardzo trafnie opisuje to, z czym mamy tutaj w tych tekstach do czynienia. Mamy 10 opowiadań, bardzo różnych. Powiedz mi, jakie oceniasz, jeżeli chodzi o to romansowanie z gatunkami, i ogólne wyrażenia. Znaczy ja uważam, że ten zbiór jest naprawdę bardzo dobry, ale tutaj mm, też kryje się pewna pułapka, bo ja się wielokrotnie zastanawiałam, bo to trzeba przyznać, że no, wy wiecie, ja taka jestem. Przed każdym nagraniem y, ja czytam, szukam, analizuję <ścoughs> i opowiadania bizarne przeczytałam i przesłuchałam w sumie już sześć razy i za każdym razem wow. ta książka wywołuje we mnie po prostu zupełnie y, zaskakujące jakieś tutaj odczucia, bo z tą prozą nie jest tak, że można się jej nauczyć, bo samo to słowo bizarność sugeruje coś takiego, że nie wiemy, dokąd te historie na, nas zaprowadzą. I to właściwie tak jest, bo nawet jeśli zna się konstrukcję tych opowiadań, mniej więcej pamięta się ten tok fabularny, krok po kroku, co się będzie działo, to jednak zawsze gdzieś w tych opowieściach kryje się taki jakiś taka poluzowana klapka w podłodze, która nagle wybija wybijacie i, i stwierdzasz, że no zaraz, ale to jest zupełnie coś innego niż wydawało mi się początkowo. Bo to niedopowiedzenie to jest bardzo ważne, że te teksty tak. nie poznają, znaczy okej, okay, niektóre są względnie proste, nie tylko w konstrukcji, ale i w wymowie, także no, nie doszukamy się tutaj piątego dna, mhm. ale niektóre są na tyle otwarte, że można naprawdę je odczytać na kilka, może kilkanaście sposobów i to też jest fascynujące, nie? bo y, zachęca do jakiejś takiej Wielokrotnej czytelniczej, lektury. intelektualnej, tak. emocjonalnej refleksji nad tym wszystkim. To nie jest tak, że po prostu czytamy opowiadanie, nie my mogę to przyrównać do tekstów Tam Kinga, które sobie ostatnio jakieś tam krótkie opowiadania odświeżałem, że w większości przypadków nawet jak się bawiłem doskonale, no to jednak ja kończyłem opowiadanie, przechodziłem do następnego następnego i potem do następnego i do następnego i jakoś nie wracałem myślami do tych poprzednich, chyba że na zasadzie to był przyjemny tekstik a tutaj jednak człowiek się zastanawia troszkę, tak, stara się to jakoś sobie ułożyć w głowie, zinterpretować. Czasem dostrzega coś naprawdę niesamowitego, czasem coś dziwnego. No bo tutaj trzeba też powiedzieć, że pomimo tego, iż każdy tekst dotyka jakby czegoś innego, one są różne stylistycznie, tematycznie, ro, ro, różny ciężar właśnie emocjonalny ze sobą niosą, to jednak ten zbiór wydaje mi się bardzo mocno spójny. I jakby tak zastanowić się i spróbować prześledzić, i popatrzeć przez taką soczewkę na przykład o opowiadania o tożsamości. I zastanawiać się nad każdym tekstem właśnie skupionym tylko na tym zagadnieniu, to okazuje się, że takich motywów, takich wytrychów do zrozumienia tej prozy jest cała masa. Jest w opowiadaniach bizarnych jedna historia, która totalnie do mnie nie przemówiła, ale to wynika chyba ze sposobu, w jaki ta opowieść została spuentowana. To, to powiem może bliżej, jak będziemy już te konkretne opowiadania tak wstępnie yy, omawiać i analizować. A z tym puentowaniem u Olgi Tokar to jest po prostu także ło. Wow, ona niby zamyka opowieść, ale nie daje jednoznacznej odpowiedzi. I to jest właśnie siła tych historii, bo inaczej odczyta Olgę Tokarczuk-filozof, inaczej odczyta teoretyk literatury, inaczej odczyta, nie wiem, yy, miłośnik literatury Grozy, a inaczej taki zwykły czytelnik. I to jest i to jest właśnie niesamowite jak stworzyć taką opowieść i tak, tak ją poprowadzić bo ja odniosłam też że za każdym razem jak czytam opowiadania Orgi Tokarczuk to tak sobie myślę, że ona jest przede wszystkim fantastyczną Gawędziarą, taką osobą, która snuje te historie i potrafi jakoś tak te słowa ze sobą połączyć, że to jest po prostu magiczne, no bo jakiego języka Olga Tokarczuk używa, przecież tam mm -hmm. jest napakowanie takich metafor i takich połączeń czasami zaskakujących, że to, to samo czytanie to jest po prostu doświadczenie niesamowite. I właśnie w tych różnych tematach rzeczywiście dominuje, zresztą Olga też o tym sama mówi, ta problematyka tożsamości, znaczy ona jest obecna praktycznie w każdym tekście, tutaj mam tak. wrażenie. Obecnym w tym zbiorze, ale pojawia się też masa motywów pobocznych i też te teksty bardzo często romansują z różnymi konwencjami. Nie? Mamy nie wiem, tekst, który jest tak naprawdę troszkę creepy pastą, ma identyczną tak. konstrukcję. Mamy opowiadania będące czymś rodzaju jakiegoś near science fiction. Mhm. Mamy jakąś taką właśnie niby opowiadanie historyczne, ale zarazem niezwykle baśniowe. Mamy też taki tekst obyczajowy z nadprzyrodzonym twistem, troszkę jak właśnie jakieś te filmowe antologie, nie? Tam pojawiały się takie historie, często w jakichś opowieściach, skrypty, czy z tamtej strony, czy w strefie mroku. I rzeczywiście to, co jest tutaj cudowne dla mnie, to fakt, że Olga korzysta na przykład z jakiejś tam hybrydy horroru i science fiction ale robi to w taki sposób, że fan gatunku może odczytać te wszystkie tropy, jakoś je też wpisać w szerszy kontekst popkulturowy, ale jednocześnie to nie jest tylko fabułka, nie? tylko właśnie jest tam coś więcej. Znaczy ja też pomyślałam sobie trochę, że te opowiadania, ten akurat konkretny tom może być takim dobrym wprowadzeniem w twórczość Orki Tokarczuk dla takiego czytelnika, który właściwie nie miał jeszcze żadnej styczności z jej prozą, bo to jest tak trochę też że w tych utworach y, czuć te tematy, które dominują w innych jej opowieściach, y, ale jednocześnie jest to też y, no, tak jak na jej wykładach, zrozumiałe przyswajalne, nieprzesadzone, chociaż już te końcowe teksty, zamykające zbiór, no to to już może być jakieś tam wyzwanie, ale to, to się nadal dobrze czyta i nadal tkwiąc w tej hi historii zastanawiamy się jaki, jaki będzie finał, dokąd to, dokąd to zaprowadzi, więc tak sobie pomyślałam, że jeśli y, mogłabym komuś polecić taką książkę właśnie na rozpoczęcie y, czytania Tokarczyk, to te opowiadania bizarne będą naprawdę y, dobrym pomysłem. Mm -hmm. Ja się absolutnie zgadzam. To jeszcze może powiedzmy coś o tym polskim wydaniu, bo za y, publikację Olgi odpowiada wydawnictwo literackie. Opowiadania bizarne, nie wiem w sumie ile mają stron, już patrzę. 250. Stron w twardej oprawie z taką właśnie troszkę bizarną okładką. Tak jest. Okładka jest autorstwa Joanny Konsecho. To jest taka ilustratorka, która przygotowała z Olgą Tokarczuk książkę Zgubiona dusza. To jest taki picture book, mhm. można by powiedzieć i sama y, pisarka, y, sama Olga twierdzi, że y, jest coś takiego niesamowitego w y, rysunkach Joasi co sprawia, że y, idealnie komponują się z jej prozą i ma takie marzenie, żeby wszystkie jej książki właśnie zostały wznowione z, y, akurat ilustracjami tej, tej pani, więc no, mhm. okładka jest rzeczywiście magiczna i to wydanie też jest, y, też jest piękne Dokładnie. jeszcze mamy wydanie audio, dostępne w Audiotece. I, I ja go nie przesłuchałem, ja sobie tylko fragmenty przesłuchałem. No i teraz też w Radiu Książki też fragmenty się pojawiły, mm -hmm. bo sprawdzałem sobie głosy, jak pasują do tych historii. Kurczę, naprawdę. <śmiech> świetnie. <śmiech> Moim zdaniem świetnie znakomicie się komponują, no ja muszę powiedzieć, że yy, na, moje ulubione opowiadanie czyli Transfugium czytane przez Stękę, no to jest naprawdę coś niesamowitego yy, jest też tutaj drobna perełka bo jedno z opowiadań czyta sama autorka także to, to zderzenie osoby która napisała tę historię z, z jej głosem jest naprawdę ciekawym doświadczeniem yy, jest tam też Magdalena Cielecka która zawsze dobrze czyta to jest taka aktorka, że potrafi naprawdę głosem, budować światy i prezentować tyle emocji, że jest to zawsze ciekawa robota lektorska. No i jest też Wiktor Zborowski, czytający Zielone mhm. Dzieci, także na te opowiadania warto zwrócić szczególną uwagę, tak myślę. I to jest w sumie chyba nietypowe, żeby każdy tekst czytała inna osoba, ale tutaj to się sprawdza naprawdę dobrze, bo te teksty oczywiście jako tom tworzą jakąś tam większą całość, mhm ale rzeczywiście każdy jest troszkę inny i formalnie, i treściowo, i dlatego... Wymaga innego sposobu opowiadania, tak? Innego Aha. akcentowania, tak jest. To bardzo dobry pomysł, audioteka się postarała. A co ciekawe, to wydanie, ten audiobook jest również dostępny na nośniku. Czasami tak się zdarza, że można audiobooki słuchać tylko jakby w tej formie pliku MP3 przez internet, natomiast opowiadania bizarne ukazały się również... W, na, na nośniku, na płycie CD, więc jeśli ktoś jest kolekcjonerem i chciałby coś takiego zakupić, to też jest możliwość. Mhm. No więc jak słyszycie, jesteśmy Zachwyceni. bardzo, bardzo zadowoleni. To teraz pozwolimy sobie na drobne spoilery i przelecimy przez te teksty, ok? Oczywiście. Zbiór otwiera tekst pod tytułem Pasażer i to jest właśnie to opowiadanie, które moim zdaniem zostało napisane jak creepypasta. Naprawdę totalnie, przez chwilę <grym> miałem wrażenie, że wiesz, siedzę na jakiejś stronie internetowej takiej właśnie... A nie czułeś Grabińskiego tutaj? Nie czułeś tutaj echa Grabińskiego prozy? Odrobinę tak, ale w tej dalszej części powiedzmy, <grym> bo to całe podprowadzenie jakoś tak tutaj było ja tak bardziej nowoczesne miałem wrażenie, albo właśnie może współcześnione po prostu. Tak. Ale y mamy tekst o w którym narrator opowiada o mężczyźnie, który relacjonuje mu lub też jej, bo nie znamy, nie znamy płci, płci narratora, narratorki. Pewne nieprzyjemne zdarzenie. Otóż narrator jako dziecko czuł się obserwowany przez skrywającą się w rogu pokoju postać starszego mężczyzny palącego papierosa. No i w tym tekście dowiaduje się kto to był, co to była za postać. Wow. Tak, króciutka historia z dreszczykiem. Ja za pierwszym razem właśnie ją przeczytałem, zamrugałem oczami i wiesz, stwierdziłem, kurczę, muszę jeszcze raz, nie, jest, to tam, nie wiem, ma kilka stron tylko, więc jeszcze raz sobie przeczytałem i sobie pomyślałem, kurczę, no ciekawe, intrygujące otwarcie, no bo totalnie się tego nie spodziewałem, ja takiej właśnie mm -hmm. krótkiej historii grozy i to jeszcze o wydźwięku o dziwo nie horrorowym ostatecznie, a, a czy jeżeli już to takiej grozy egzystencjalnej nie? Tak, znaczy ja powiem ci jaki, jaka była moja historia z tym opowiadaniem bo to było tak, że ja je po raz pierwszy usłyszałam w formie y, audio właśnie, mm -hmm. kiedy pobrałam po raz pierwszy ten audiobook i, i to było tak że mnie zdarzają się czasami bezsenne noce i to yy, od jakich, <grym> <grym> raz na jakiś czas mam po prostu taką noc, kiedy nie mogę spać, nie wiem co ze sobą zrobić a u mnie w sypialni na przykład zawsze jest zapalona świeczka mam taki, taki lampi lampionik w którym jest włożony podgrzewa, i on się całą noc po prostu wypala i była druga w nocy, kiedy stwierdziłam, że a, spróbujemy <grywa> i akurat wybrałam, wybrałam to opowiadanie, także wyobraźcie sobie jak to zadziałało po prostu ten, ten, ta, ta, ta świeca i ta, i ta puenta to po prostu tak uderzyło i, i, i tak jakoś na mnie zadziałało że no, <grywa> nawet teraz jak sobie przypominam tamten moment, to czuję takie jakieś ciarki na plecach to, co, co, coś fantastycznego a jednocześnie dowodzi tego, że opowiadanie wcale nie musi być y, długie. Nie musi być rozbudowane, mhm. nie musi posiadać żadnej podbudowy, bo my właściwie o tych bohaterach yy, niewiele wiemy. Dostajemy tylko jakiś taki mały wycinek, wycinek ich życia i to wystarczy. Prosty, ale no, bardzo uderzający tekst. Mhm. Kolejna historia już jest bardziej rozbudowana i jest też, co ciekawe, jak gdyby odpryskiem, czy to w sumie negatywnie brzmi, bo to nie jest absolutnie odpad, jako może efektem ubocznym pisania ksiąg jakubowych. Jest to tekst Zielone dzieci, czyli opis dziwnych zdarzeń na Wołyniu, sporządzony przez medyka jego królewskiej mości Jana Kazimierza, Williama Davisona. I Mamy tutaj tytułowego medyka Williama, który natrafia wraz z orszakiem królewskim na dwójkę dzikich dzieci. On w ogóle pojechał, pojechał badać kołtun, to znaczy stał, był, był medykiem Jana Kazimierza i jego pasją naukową była, było prowadzenie badań nad kołtunem. To mi się wydało <grym> bardzo zabawne, bo zważywszy na to, że Olga to ma dredy. A w sumie, wiesz, o tym nie pomyślałem? Dla mnie w ogóle było fascynujące to, jak można pisać w taki sposób, jak właśnie w tym tekście pisze nasz narrator o, o Kołtuna. To było fascynujące, tak. I Nasi bohaterowie spotykają dwójkę dzikich dzieci, na oko sześcioletnią dziewczynkę i bodajże czteroletniego chłopca i podejrzewają, że na skutek życia w lesie zaadoptowały one niektóre cechy typowe dla organizmów roślinnych, może tak to ujmijmy. Mhm. Ich skóra pokrywają jakieś zielone kropki, włosy mech, dzieci bardzo chętnie wystawiają się na swoje ciała na światło słoneczne i pewnego dnia chłopiec umiera, medyk łamie nogę i zmuszony zostaje zostać w miejscowości, w której się zatrzymali, w Hajdamowiczach bodajże, na takiej osadzie na bagnach. Musi tam zostać właśnie razem z tą dziewczynką miejscowymi, a król udaje się w dalszą drogę, no i my obserwujemy jak gdyby badania, czy też może nie tyle badania, co obserwacje tej dziewczynki i tego, co się wokół niej dzieje tutaj w tym środowisku I i to też jest opowiadanie Właśnie bardzo mocno osadzone w tamtych czasach. Tak, Olga wykonując ten research do ksiąg jakubowych, no to, to wszystko oczywiście nie poszło na marne, tylko także tutaj zostało wykorzystane. Bardzo czuć tutaj ten, ten styl właśnie tamtych dzienników z tamtych czasów. Język jest niesamowity, te realia też są bardzo wiarygodne, ale w tym wszystkim, w tej całej historyczności mamy też pewnego rodzaju fantastykę, właśnie no, może nie tyle fantasy per se, co jakąś baśniowość, nie? I to do tego mamy tam opowieść o jakiejś takiej utopijnej, właśnie księżycowej krainie, i też wciągająca, fascynująca opowieść, którą można pewnie na kilka sposobów zrozumieć. Znaczy cała ta historia jest w ogóle prowadzona, coś co mnie uderzyło bardzo, jak czytałam ten tekst po raz pierwszy, to spodobało mi się to, że jest to opisane, bo to są ni niewiarygodne wydarzenia, takie mm -hmm. dziwne, niepokojące, ale z perspektywy właśnie człowieka nauki, wykształconego, takiego badacza, który będzie szukał odpowiedzi na różne pytania, a jednocześnie będzie w ogóle stawiał sobie takie pytania co też jest rzeczą, rzeczą dość istotną. Jednocześnie w tym tekście jest też kilka takich fragmentów, które są jakby oderwać je od tego właśnie historycznego tła, to poruszają bardzo współczesne jakby tematy, bo tam jest taki wycinek o wojnie, na przykład jak, mhm. jak, jak wygląda z perspektywy ludności cywilnej wojna. Jest też jeszcze fantastyczna teoria centrum świata, to jest też taki, taki element, na który warto, warto zwrócić uwagę, która powraca właściwie w dwóch, dwóch momentach tego opowiadania centrum świata, czyli takiego miejsca, w którym jesteśmy bezpieczni, w którym wszystkie odpowiedzi są podane na tacy i tych kręgów, które się tworzą naokoło i jest taka teoria właśnie, że im dalej, im dalszy krąg, tym już docieramy właśnie do tej granicy, kiedy jest, pojawia się coś niezbadanego, chaotycznego trochę, co wyrywa nas właśnie z tego, z tego komfortu, no bo, no bo bohater... Tęskni za tym, żeby wrócić do tej normalności, do tego takiego właśnie. Do tej cywilizacji, e, tak jak ona świata, tak jest. A jednocześnie puenta opowiadania jest po prostu fantastyczna. To jest fragment, który jest przytaczany właściwie wszędzie, także <śmiech> ja też pozwolę sobie ją zacytować, kiedy już wydarzenia się dzieją, i yy, medyk pisze tę historię, więc przeżył. I ostatnia kapi do opowiadania brzmi tak. Znowu zmierzałem do centrum, tam gdzie od razu wszystko nabiera sensu i układa się w spójną całość. I spisuję teraz to, co na rubieżach zobaczył uczciwie, tak jak było, niczego nie dodając, niczego nie ujmując. I liczę, że czytelnik pomoże mi pojąć, co się tam wtedy wydarzyło i co mnie zrozumieć trudno. Jako, że peryferia świata naznaczają nas na zawsze tajemniczą niemocą. Czyli też taka gra na płaszczyźnie opowiadacza historii i odbiorcy. Czy to, co mówię, to, co tworzę, nabiera sensu dopiero w momencie, kiedy ktoś to odczytuje? To jest dobre pytanie. A jednocześnie właśnie ta tajemnicza niemoc i to... Hmm, Pojawianie się chaosu znikąd, takich rzeczy, których nie potrafimy wytłumaczyć. Bardzo dobry tekst. No, ale właśnie to jest y, bardzo mocno osadzone w tej historii opowieści niesamowitej, nie? Czyli właśnie to tak. zetknięcie się nauki z czymś, co niby jest no, właśnie tuż obok nas, mhm. y, niby jest y, względnie zwyczajne, ale zarazem czymś się wyróżnia, jakoś łamie zasady świata, który nas otacza, łamie jego porządek, sprawia, że pojawia się jakaś rysa na tym szkle rzeczywistości, mm -hmm. która się powiększa. I tutaj właśnie dochodzi do pewnej eskalacji. I to też było fascynujące, powiem ci, bo... Ciekawe, co się stało, prawda? Końcówkę sobie przeczytałem <grych> tak. dwa razy. Raz przed prelekcją wtedy i raz już po fakcie. I za pierwszym razem jakoś tak założyłem, że to był swoisty happy end dla bohaterów. <grych> Już nie no nie ma już tak powiedzieć. dla bohaterów, powiedzmy. <laughs> tak. Ale gdy czytałem, to drugi raz, nie wiem dlaczego, czy to jakieś moje emocje, czy coś tam innego dostrzegłem w tekście, ale jakoś za, założyłem jakiś tragiczny scenariusz, po prostu jakąś e, apokalipsę, jeżeli chodzi o tych bohaterów e, z finału. I założyłem dosłownie no, najczerniejszy z czarnych końców, taki z tych mm -hmm. I to też było fascynujące, nie Bo Ja też, ja też właśnie. Minęło niewiele Be... czasu. Tak jest. Bardziej skłaniam się w kierunku tego, że to y, ktoś po prostu coś źle odczytał i stracił zmysły. A mm -hmm. y, jednocześnie myślę sobie też, y, że. Y, y, Williamowi można ufać, bo on przez całe to opowiadanie buduje swoją kompetencję, więc to chyba jest tak, że na tych rubieżach rzeczywiście stało się to, co widział. Jednocześnie mm -hmm. podoba mi się też oczywiście cały ten motyw księżycowej krainy, jako takiego miejsca spokojnego, bez właśnie tych... Bez religii, bez polityki, tak, bez wojen, bez przed emocji, śmiercią, pracy tak. zarobkowej, pieniędzy, wszystkiego Prawda? tego, co znamy. To jest właśnie takie nie, nie, trudne do złapania marzenie każdego z nas, bo w, w, w, w, w tym pędzącym świecie, który się całkowicie zmienia, każdego dnia właściwie no, no, tworzy się coś nowego, to te, te, te, takie miejsce spokojne właśnie, w którym moglibyśmy się zaszyć i dotknąć spokoju, to, to jest właśnie no, taka, taka Arkadia, prawda? I to... Y ja się też zastanawiałam, dlaczego dlaczego zieleni? Dlaczego oni byli zieloni? Czy to ma znaczenie? Jakieś takie połączenie właśnie z, z, z tą naturą? Mm -hmm. To chyba w tym, w tym kierunku chyba trzeba to odczytywać. Zresztą sami się przekonacie. Mm -hmm. A jeszcze pamiętaj, że ktoś może to odczytać zupełnie na opak, jeszcze tak. inaczej niż my i stwierdzić, że jednak narrator był niewiarygodny. Ale o. to już to na razie nie będziemy wchodzić. Kolejny tekst właśnie po, tym, taki, po tej takiej wycieczce historycznej w dawne czasy przenosi nas do no względnie współczesności. Jest to tekst przetwory i jego bohaterem jest 50-latek, którego egzystencja ogranicza się do spożywania piwa i oglądania meczy w telewizji. Jego matka umiera, bohater zostaje sam na świecie. On z nią zamieszkiwał wspólnie mieszkanie, nie miał właśnie żadnego zajęcia. Mama też była zirytowana w pewnym momencie tą sytuacją. I teraz nasz bohater, mimo braku przychodów, w końcu skończył się, skończyły się czasy renty mamy. Nie zamierza zmieniać swojego trybu życia. Odnajduje w domu i w piwnicy te tytułowe przetwory w liczbie no, dość pokaźnej, tam dziesiątki, może setki jakichś słoiczków i tym podobnych. Od standardowych przez jakieś bardziej finezyjne, aż po dość absurdalne no nawet nie dania, bo to niektóre rzeczy trudno opisać tym terminem. No i obserwujemy właśnie tę jego egzystencję w tym takim właśnie marazmie pewnego rodzaju to też jest w sumie ciekawe, bo czysto teoretycznie to jest stricte obyczajowa historia z odrobiną tej dziwności właśnie za sprawą tych niektórych przetworów. To jest też trochę taki dramat właśnie człowieka, który jest nieprzystosowany. Jakoś do życia nie ma jakichś kompetencji praktycznych, albo też nie ma woli Nie daj spokój! Coś ty, on był przecież zwykłym pasożytem, umówmy się. To nie jest tak, że to się bierze jakby, to jego społeczne nieprzystosowanie bierze się z jakichś tam okoliczności, które na niego wpływają. On po prostu nie chciał niczego zmienić, a że jego mama była bardzo sprytną osobą, no to postanowiła się zemścić na nim za grobu. I Ale to właśnie... wydaje mi się takie cudowne. A ja się zastanawiam do samego końca właśnie, czy to by było świadome działanie tak rodzicielki, co się stało, czy może wynik po prostu głupoty bohatera. No ale umówmy się, że gdybyś ty zjadł sznurówki w occie, no to... to ja to te... mam słaby żołądek w ogóle od Aha, roku, no to... więc ja Aha. muszę uważać tym bardziej na takie rzeczy. No to w pomidorach też nie spróbujesz, oj. Ale no na pewno jest to też ciekawa wizja, taka właśnie dziwna, to jest coś bizarnego, takiego niby zwyczajny właśnie tam taki facet z brzuszkiem pijący piwo przed telewizorem i po prostu wegetujący, będąc takim warzywkiem, jeżeli chodzi o jego funkcję w społeczeństwie, a jednak opowiadanie ma w sobie coś niezwykłego. Tak hmm. i tutaj też pojawia się to, o czym wspominałeś na początku, definiując gatunek bizarro, czyli cały ten jakby element absurdalny, groteskowy, humorystyczny, no bo ja podczas Aha. lektury tego tego opowiadania naprawdę śmiałam się śmiałam się w głos, a jednocześnie odbierałam to też na zasadzie takiej jakby karykatury społecznej trochę, nie? No to co? To prezentowanie właśnie takiego z, z, z, t, t, t, t, takiego osobnika, który jakby <laughs> lubi siebie w takiej sytuacji, kiedy ma wszystko gotowe i podetknięte pod, pod nos, no to to jest też w sumie ciekawa obserwacja społeczna, no bo to też trzeba powiedzieć, że Olga Tokarczuk jakby e, też jest dobrą obserwatorką otaczającej rzeczywistości i też potrafi w tych tekstach niektóre takie jakby e, krytyczne głosy zawrzeć. Mhm. Kolejny tekst e, to szwy. I tutaj właśnie mamy bohatera określanego mianem Pan B. Jest to wdowiec, który pewnego dnia odkrywa, że wszystkie skarpetki, zarówno jego własne, jak i nowe, takie prosto ze sklepu, mają szef, ale nie tak jak y, nam się wydaje, że właśnie, jak to ująć, no wzdłuż pa nie, palców. To czy w Złóż palców? Ja się zastanowię. To zależy, jak na to patrzy. No ale wiecie, gdzie macie szwy w skarpetkach. Nie no, to tutaj, w tym świecie przedstawionym, szef idzie przez podbicie skarpetki do ściągacza. Do tego naszego bohatera nękają pewne problemy z pamięcią. I zaczyna dostrzegać, że takich dziwnych rzeczy w jego otoczeniu jest więcej. Na przykład okazuje się, że pewne, pewnego dnia okazuje się, że tuż we wszystkich długopisach stał się brązowy. A przecież zawsze był no niebieski, tak? Okazuje się, że znaczki są okrągłe, a przecież dotychczas chyba były kwadratowe. I jakby tego było mało, to jeszcze. Inne osoby w jego otoczeniu, w otoczeniu pana B, stwierdzają, że nic się nie zmieniło, że właśnie świat tak zawsze wyglądał. I to też jest, znaczy, teoretycznie taka, no to też można się chyba zaśmiać, jak się to czyta, nie? Że tak, mm -hmm. o długopisy są brązowe, a miało być niebieskie. Ale dla mnie to było przerażające, bo to była taka wizja osoby, która się nie odnajduje w rzeczywistości i oczywiście takim pierwszym skojarzeniem było to, że na przykład właśnie osoby starsze no nie umieją obsługi właśnie, wiem, nowych telewizorów, telefonów, komputera, nie wiem, e-maila czy coś takiego. No na przykład moi rodzice są totalnie kompetentni, jeżeli chodzi o technologię i mają problem nie wiem, z odtwarzaczem DVD dość duży, dosłownie robię rysunki szczegółowe z opisami, instrukcje, wypisuję punkt po punkcie, a potem i tak się okazuje, że wszystko robią na opak. I tak sobie pomyślałem, że to jest taka właśnie skrajna sytuacja, gdzie całe nasze życie, całe takie, takie proste rzeczy się wydają nagle nie do przeskoczenia i mnie było tak potwornie smutno, jak to czytałem. Oh, no. no bo to jest w sumie bardzo smutna historia, umówmy się, że to załamanie rzeczywistości przychodzi w dość konkretnym momencie, bo pan B zostaje sam, jego żona umiera, mm -hmm. więc no, nic już nie będzie takie, jak było wcześniej i ja odnajduję w tym tekście także głębokie, głęboki obraz samotności, nie? takiego momentu, kiedy, mm -hmm. kiedy nie masz do kogo otworzyć ust. Nie? Kiedy ten czas zostaje przez ciebie, ten czas, który masz, bo pan B jest no, starszym człowiekiem, więc ma go całkiem sporo i wypełnia go zaznaczaniem sobie programów w audycji do obejrzenia w programach telewizyjnych i tam jest taka scena, jak on na przykład te składowane przez, przez lata programy w pewnym momencie się denerwuje i wyrzuca nie? I, i, i wpada w taki popłoch, że o Właśnie amputowałem swój czas, to tam dokładnie pada takie, y, takie mhm. stwierdzenie i to jest właśnie takie przerażające, dojmujące smutne. I też pomyślałam sobie, że mm, coś co jeszcze przykuwa uwagę w tym opowiadaniu to tak, ta, taka niemożliwość skomunikowania się z otaczającym światem, no bo właściwie to y, pana Benik nie rozumie, y, jak przychodzi i zaczyna opowiadać o tych swoich niepokojach tam sąsiadce na przykład, czy tej kobiec się tam w sklepie, to nie wszyscy stukają się w czoło i tak no, stary zgretnie. nie? Y, tymczasem y, jest to naprawdę bardzo smutna historia, chociaż ten punkt wyjścia no, może, może, się wydawać, może się wydawać zabawny. Nie chciałabym nigdy być postawiona w takiej sytuacji, jak jak ten bohater. No ale to jest właśnie przerażające, bo w pewnym sensie y, każdego z nas to czeka nie? do pewnego mm -hmm. stopnia, że w którymś momencie naszego życia nie będziemy na bieżąco. Bo często teoretycznie my też możemy sobie teraz mówić, że przecież, nie wiem, ogarniam bez problemu komputery, smartfony, wszystko. Ale to więc... nic nie znaczy. My... No właśnie, bo za kilka lat tak. będzie coś nowego, z czym nie będę miał do czynienia i nagle się okaże, że jestem właśnie jak przestarzały, tak? nie nadążam za mhm. cywilizacją, za technologią i no to na pewno nastąpi w którymś momencie, dlatego tym bardziej jest to wizja nieprzyjemna i nawet jeżeli w rzeczywistości to nie ma aż tak dużej skali, no to z drugiej strony w tym opowiadaniu to są w sumie rzeczy, które niekoniecznie utrudniają egzystencję, nie? a w rzeczywistości to są często problemy, które właśnie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, bo nie wiem, właśnie na propos ekranów dotykowych czy coś takiego, tak jak mm -hmm. powiedziałem dla moich rodziców, to jest kosmos. I gdy okazuje się, że na przykład w banku teraz, czy nie wiem, w jakimś salonie yy, właśnie telefonii komórkowej, czy w innych punktach w przychodniach są ekrany dotykowe, gdzie można znaleźć yy, swój numer dostać, mm -hmm. no to na przykład moi rodzice za Chiny Ludowe tego nie mogą przeskoczyć. A wcale nie są jakoś, nie wiadomo jak wiekowi, Ok, to są troszkę starsze osoby, ale też nie staruszkowie. I, no. Mhm. A czy to skonfrontowanie człowieka tkwiącego jakby jeszcze w innej, to zabrzmi strasznie, ale tkwiącego w innej czasoprzestrzeni, w innej rzeczywistości mhm. z tym postępem technologicznym, no to jest chyba też właśnie taki problem naszych czasów, nie? Bo to... To jest to, co ty powiedziałeś w sumie i to, to jest ta właściwa, właściwa puenta myśl, że kiedyś przyjdzie taki, taki czas, kiedy my też poczujemy się oderwani, kiedy też nie będziemy mogli wy, z, złapać tego momentu i, i zakotwiczyć się na nowo w tym otaczającym nas życiu. Nie? To, to, to straszna wizja. I to też jest troszkę taki komentarz do tych słów, które w sumie dla nas i osób jeszcze względnie młodych, są często no, czymś śmiesznym czy ironicznym w użyciu, czyli za moich czasów, nie? To było mhm. tak i tak, bo to, to właśnie pokazuje mężczyznę, który wydaje się, albo który naprawdę styka się z czymś, że za jego czasów, czyli tam kiedyś wcześniej, było inaczej niż jest teraz. Nieważne, czego konkretnie by to dotyczyło, tak, no, ale doszło do pewnych zmian, których, za którymi on nie nadąża. No. Wiesz, ta, ta tragedia w takim wymiarze jednostkowym i możliwość brak kontroli nad własnym życiem, no to, to bez względu na to, czy odniesiemy to do osoby 80 letniej czy 40 letniej to jest jednakowy jakby, mhm. jed jednakowo przerażenie. Wizja. No dobra, to skoro mówimy o technologii, to zrobił nam się i do następnego tekstu, czyli do wizyty. Wizyta opowiada o odwiedzinach pewnego mężczyzny w czteroosobowej rodzinie. Dwóch mężczyzn. To, tak, w sumie rzeczywiście dwóch, dwóch mężczyzn w czteroosobowej rodzinie. Rodzinie z trzema egonami. Egony to coś w rodzaju androidów albo też zautomatyzowanych klonów, które można w dowolnym momencie włączyć czy wyłączyć. Czyli mamy jakieś istoty stworzone sztucznie. Właśnie nie wiem do końca, czy to są jakieś roboty, androidy czy po prostu klony z jakimś komputerkiem w środku, ale można je wyłączyć i właśnie ludzie tutaj żyją w takich wspólnotach no ze sobą, jak gdyby, tak? Jestem ja i jeden klon, dwa klony, trzy klony. Te klony, te egony, tak? Może już zostajemy przy tym terminie. Egony mogą wykonywać różne prace domowe, mogą, nie wiem, rodzić tam potomstwo, wychowywać je, pracować zarobkowo dla nas, no, zajmować się czym tylko sobie, co, czym tylko sobie zażyczymy. Istnieją pewne zasady funkcjonowania w tym świecie. Nazywa się te zasady psychofizyką symetrii. To znaczy nie można na przykład tym, tym egonom patrzeć, patrzeć w oczy, nie można wypytywać ludzi o ilość egonów żyjących w tak zwanym egotonie, czyli w takiej właśnie rodzinie sztucznie stworzonej. Należy ustalać ilość Egonów, gdy się idzie na spotkanie, to znaczy z iloma tymi swoimi klonami możemy przyjść i taka jedna z najważniejszych zasad mówi, że tutaj cytuję stronę 78 Nigdy nie powinniśmy się wywyższać nad Egonami, ani faworyzować jakiegoś i grzecznie jest zaciegać różnicę w statusie. Sprowadzało się to do tego, żeby ukrywać kto jest alfa, a kto zwyczajnym Egonem. No i nasz tekst tutaj bardzo sobie pogrywa z oczekiwaniami Wiza, bo my obserwujemy pewną konkretną perspektywę na te wydarzenia i oczywiście w pełni się z nią identyfikujemy a pod koniec dostajemy pstryczka w nos od Olgi Tokarczuk i naprawdę to było dla mnie niesamowite zakończenie, zakończenie i zaskoczenie bo to jest tak proste co ona tutaj zrobiła a zarazem tak się dałem złapać po prostu, że głowa mała pochłonęła cię całkowicie opowieść i, zaczął, i w pewnym momencie straciłeś jakby czujność ja miałam dokładnie tak samo, no bo to okazuje się, że te proste zabiegi proste sposoby opowiadania historii są chyba jednak najlepsze, aczkolwiek ja w tym opowiadaniu odnalazłam chyba dalekie jakby echa może Olga Tokarczuk lubi prozę Margaret Atwood bo trochę tutaj tej futurystycznej wizji jest jest trochę feminizmu mhm. ale jednocześnie też Zastanawiam się, jak dużo pytań odnośnie roli kobiety w społeczeństwie można postawić po przeczytaniu tego tekstu. Bo, bo, bo w sumie też tak, tak, tak myślałam o, tych, o tym w takich kategoriach, jakby to było, gdybym została określona jako jedna, jedna cecha, albo jedna czynność, która, mhm. która jest jakby specjalnie... Z, skonfigurowana z moją osobowością. Nie? Jak, jak, jakby to było gdyby powyciągać sobie te wszystkie jakby niepotrzebne czynności, które musimy wykonywać każdego dnia i spowodować, że będzie je robił ktoś inny po to tylko, żebyśmy rozkoszowali się właśnie tym do czego jesteśmy, do czego mamy predyspozycje yy, naturalne. To jest też jakaś taka właśnie tęsknota za tą harmonią, ale ja też postawię taką trochę pewnie kontrowersyjną tezę. Czy w zharmonizowanie społeczeństwa i będzie możliwe dopiero w momencie, kiedy będziemy żyli sami ze sobą? Kiedy związki będą jednopłciowe, nie będzie konfliktów? Albo kiedy będziemy mieszkać z pięcioma swoimi klonami, to będziemy się w pełni rozumieć? To jest też takie py pytanie o komunikację, nie? Bo tam po podczas tej, tej wizyty padają różne pytania, różne zasady są łamane, więc yy, okazuje się, że Opowiadając futurystyczną bajkę o robotach, można też zastanawiać się nad ludzką naturą. Mój mózg płonie w tym momencie, bo ja zupełnie inaczej na to patrzę. Ja to, ja to wszystko widzę, o czym teraz mówisz. I nawet w ogóle ten wątek. Nawet to niekoniecznie jest stricte feministyczne, ale ogólnie sprowadzania jednostek, nie do, Aha. bo to też może oczywiście mężczyzn, myślę, do pełnienia jakiejś konkretnej funkcji w stylu właśnie, nie wiem, że nawet ten taki stereotypowy model, nie, że mężczyzna ma zagrać, a kobieta zajmować się dziećmi, nie? Tak. Że sprowadzanie jednostek do pełnienia funkcji. Rzeczywiście to jest obecne, to tak można ten tekst czytać, ale ja go czytałem inaczej, zupełnie tam. <głos> jako historię. Znaczy, oczywiście cały ten setting mi się spodobał, tak gatunkowy ten sztafasz, ale tekst przeczytałem jednak nie jako tę fabułkę, a jakąś tam wizję świata, w którym ta samotność już jest taka skrajna, nie? bo naprawdę jesteśmy sami, absolutnie sami, jesteśmy otoczeni sobą i właśnie oh. też do tego ta kwestia tożsamości. Nie? To, to, kto jest Alfą, kto jest Egonem? Też oczywiście wątki znane nam z, z cyberpunku, Mm -hmm. z cyberpunku, czyli kwestia tego, czy taki Egon, android, klon ma emocje, jak tak. go należy traktować, nie? jak ta hierarchia tutaj powinna być. Gdzie kończy się człowiek, gdzie zaczyna się maszyna, nie? To jest to, to, jest mm -hmm. to pytanie albo odwrotnie, gdzie kończy Ghost się... Ghost in the tak, Shell i tak, tak dalej. Tak, tak. No, ale to widzisz, ile wy wymieniliśmy chyba z... 10 może więcej różnych takich motywów i one wszystkie tutaj są i przez, każdy, przez każde takie szkiełko można odczytywać całe to opowiadanie. No niesamowite. Mhm. A do tego ono też po prostu no, nawet na poziomie fabuły jest bardzo dobre, bo zaskakuje. Ma naprawdę taką typową konstrukcję dobrego opowiadania z płętą, gdzie naprawdę pod koniec zbieramy przysłowiową szczękę z podłogi. Tak. No nic nie dodam. Jest to bardzo dobry tekst wow dobra, to kolejny tekst i tutaj, znaczy ja się teraz śmieję, bo naprawdę jestem zafascynowany tym, że widzę wszystko o czym mówisz, nie, ale totalnie na to nie wpadłem w trakcie no. ale kolejny tekst jest w sumie smutny dlatego trzeba to zmienić ton bo jest to prawdziwa historia i Olga właśnie w wywiadzie, w rozmowie z Nogasiem powiedziała, że rzeczywiście ten tekst jest oparty na opowieści którą sama usłyszała od Znajomego czy znajomej? Znajomego pisarza. Prawdziwej tak. Historii, <gry> tak, rzeczywiście, znajomego pisarza. I w prawdziwej historii pewien profesor udaje się na konferencję do obcego kraju. Profesor, człowiek nauki, człowiek akademii, i po obradach, a przed oficjalnym bankietem na miejscu, decyduje się pan profesor na samotny spacer po centrum miasta i w trakcie tego spaceru staje się świadkiem wypadku. Otóż na stacji kolejowej pewna kobieta rozbija sobie głowę o soku jakiejś rzeźby i wykrwawia się pod nogami tłumów biegnących w kierunku pociągów. Profesor próbuje pomóc rannej, jednak okazuje się, że ten dobry czyn jest początkiem ciągu nieszczęśliwych wydarzeń. To dosłownie nasz bohater spada, wpada z deszczu pod i to kilkukrotnie. No i ostatecznie wydźwięk historii jest dość pesymistyczny. I tutaj też ja byłem strasznie zaskoczony, jak to wszystko eskaluje. I w, tym, w tej rozmowie z Nogasiem Olga Tokarczuk mówi, że to jest troszkę historia o wyrwaniu człowieka z jego sfery komfortu. Osoby, która zna swoją pozycję w świecie, Wiecie? osiągnęła coś też w życiu i nagle się okazuje, że to jest bez znaczenia, że jakiś szereg przypadkowych wydarzeń zupełnie no, niszczy to wszystko. Także nagle, nie wiem, właśnie wykształcenie, status społeczny, płeć, rasa, coś tam jest zupełnie bez znaczenia i trzeba sobie po prostu poradzić z jakąś konkretną sytuacją za staną. no i czasem jest to niemożliwe. No, to też był tekst, który zrobił na mnie duże wrażenie i no, przygnębił mnie szczerze mówiąc dość mocno. Tak, tutaj jest bardzo, on jest bardzo mocno weird. Ja jak czytałam go, to pomyślałam trochę o, o opowiadaniach Franca Kawki, mm -hmm. bo w, w, on, on często opowiadał właśnie takie, takie historie o człowieku, który jest niby znany, niby ludzie go lubią, a nagle wydarza się coś takiego, co sprawia, że świat się totalnie od niego odwraca. To jest wspaniały tekst właśnie dlatego, że jest taki smutny. Ja pomyślałam sobie, że tym właściwie chyba takim dominującym tematem w tym konkretnie opowiadaniu jest takie zredukowanie nas, no bo czym właściwie jest tożsamość, tak? Czy czy co sprawia, że ja jestem Bogusia, a Ty jesteś Szymas? Czy to jest na przykład ciąg cyferek w naszym PESEL-u? Co będzie, jeśli zostaniemy pozbawieni tych rzeczy, które nas identyfikują? Nie? Jesteśmy w zupełnie nieznanym sobie miejscu yy, i to jest właściwie jedyne takie bezpieczne, taki bezpieczny bufor, takie koło ratunkowe, którego możemy się chwycić, żeby żeby pozostać sobą nie? i teraz w momencie kiedy zostajesz pozbawiony jesteś w Chinach, zostajesz pozbawiony telefonu komórkowego, paszportu to właściwie stajesz się nikim, bezosobową twarzą w tłumie, ty wiesz, że jesteś sobą, ale nie ma nikogo kto może tę wersję potwierdzić i to jest po prostu straszne tam też jest bardzo dużo takich momentów, kiedy ja bo trzęsłam się wewnętrznie bo to co w tym tekście jest też bardzo mocno wybija się na pierwszy plan, to jest też obojętność, nie? Bo tam e, mhm. ty, tylko ten profesor właściwie reaguje na, na tej ulicy, nie? A, a z drugiej strony, kiedy sam zostaje postawiony już w, tej, w tym finałowym mm, fragmencie, takim jakimś drastycznym wydarzeniem, to nikt nie staje w jego obronie. A wręcz przeciwnie, tłum jeden idzie za drugim, nie? To takie jest mhm. co? straszne. Dokładnie, i to też w sumie e, mówimy, znaczy, to są rzeczy dość uniwersalne, nie? I takie problemy, o których nie my wszyscy jakoś tam wiemy, ale niekoniecznie sobie z tego zdajemy sprawę. Powiedziałeś o tych dokumentach w Chinach, no bo właśnie, gdy żyjemy sobie w Europie, no to tak naprawdę, nawet jak stracimy te dokumenty, no to y -hmm. na sobie można łatwo Radzieci. poradzić, tak? tak. Bo no, mamy Schengen, mamy te podróże w dużej mierze bez paszportów tutaj, nie wiem, mamy ambasady wszędzie, gdzie można sobie te dokumenty na nowo wyrobić i tak dalej, i tak dalej, ale ja nawet dosłownie dwa dni temu zostawiłem dowód na biurku, bo ja muszę się legitymować do dowodem, gdy wchodzę do pracy. Ja uczę języków w pewnej dużej korporacji. No i tam każdy musi się wylegitymować, dostać imienną przepustkę, czy zresztą może nie tyle imienną, co po prostu konkretną, tak z konkretnym numerkiem. To musi być zapisane, wszystko zaprotokołowane. I ja właśnie przez to, że któregoś dnia, tam dzień wcześniej tego dowodu nie schowałem, tylko trzymałem go w kieszonce, no to w domu go wyjąłem na biurko z kieszeni i potem zapomniałem go zabrać. i Już, wiesz, miałem problem, czy w ogóle się tam dostanę. Bo... No, gdyby nie to, że ci ludzie mnie znają przez kilka lat, jak trafiłem na zmianę, która mnie kojarzy, pewnie bym nie wszedł tam nawet, ale właśnie za granicą, no to to jest problem dużo bardziej powszechny. Ja ostatnio czytałem Metro Głuchowskiego i tam też pojawia się problem tych dokumentów, że bez dokumentów możesz utknąć gdzieś właśnie pod ziemią w tym metrze i po prostu nie pójdziesz ani w lewo, ani w prawo, bo ani tu, ani tu cię nie wpuszczą. I to się wydało takie abstrakcyjne, a po przeczytaniu właśnie prawdziwej historii, dopiero poczułem tę grozę właśnie utraty tego ciągu cyferek w gruncie rzeczy, nie? tego właśnie kartonika małego. Jak, jak to wiele znaczy w naszym życiu, czy nie wiem, fakt, że na, na uczelni na przykład, jak nie macie w usosie z jakiegoś powodu, nie wiem, coś, masz problem z kątem, ktoś cię usunie, czy jakiś błąd się pojawił, to nie istniejesz dla uczelni. Nieważne, mhm. że nie wiem, możesz być piątkową studentką, czy coś, ale nie istniejesz, tak nie macie. No, ale to jest jedna rzecz w kontekście właśnie naszych czasów, a druga rzecz to po prostu ten, ten ciąg wydarzeń tutaj. Powiedziałeś o Wicked Fiction. Tak. Ja byłem przekonany przez dużą część tego tekstu, że w tym świecie przedstawionym działa jakaś siła nadprzyrodzona, że zobaczymy właśnie jakiegoś przedwiecznego, jakiegoś brata Ktulu, czy coś takiego i że ta siła po prostu tutaj działa, albo że to jest jakiś fatum jak z greckiego teatru, z greckiej tragedii, a tu się ostatecznie okazało, że no Nawet nie potrzeba tego, nie? że po prostu czasem w świecie dzieją się takie rzeczy. Mhm. Jesteśmy zależni od technologii i to nas troszeczkę... To, to nas, pewnego dnia to nas zgubi, chociaż ja też... Jest pewna, pewna rzecz, do której przyczepiłabym się w tym tekście, ale to, to, to tak jest, że jak się ma taki wiesz poukładany umysł, to... Bo, bo, Czytając Olga Tokarczuk, trzeba się oswoić z tym, że to będzie coś niezwykłego i że nie wiadomo, co nas spotka. Ja, jak czytałam tę historię, to zastanawiałam się, czy naprawdę w ten sposób postąpiłby naukowiec, no bo to jest powiedziane wprost, że to jest osoba wykształcona i w ogóle, A on w pewnym momencie wpada w panikę i, i zaczyna zachowywać się tak irracjonalnie i, i, i uciekać i w ogóle robić takie dziwne rzeczy. Chociaż myślę sobie, że ja nie zostałam postawiona w takiej sytuacji. Tutaj też ten Cały jakby czynnik związany ze stresem i z tą obcością y, chyba też działa na niekorzyść bohatera. więc więc wiesz, może że ja to nie jest... czułem, że on się zachowuje absurdalnie? O, ja się zidentyfikowałem ja czułem, że świat wokół niego jest absurdalny. Widzisz, znowu mm -hmm. ciekawa w sumie. Inaczej. No, Każdy <laughs> <Beflekcja>. inaczej. <laughs> okay. No dobra. To tekst kolejny, czyli serce. I tym razem ostatnim mieliśmy pana B. Teraz mamy państwo M. Pan M otrzymuje nowe serce, jednak nie zna dawcy. I właśnie po przeszczepie już tak trafia, jest w trakcie pobytu w Chinach i trafia do dziwacznej świątyni, gdzie no, zadaje pewne pytania mistrzowi. No właśnie, to nie wiem, czy to jest mistrz buddyjski, czy nie, bo to też tutaj jest dla mnie dość mocno niejasne. Otrzymuje właśnie pytania, czy znaczy otrzymuje odpowiedzi na te pytania, i to nietypowe doświadczenie no, natchnie naszego bohatera, czy też nasze państwo, tak M do pewnego działania prawdopodobnie. No i to jest tekst, z którym ja mam akurat problem, bo to jest jedyne opowiadanie z tego zbioru, którego ja do końca nie czuję. Ja nie wiem. Do końca, co tutaj akurat autorka <laughs> chciała powiedzieć, znaczy, nie twierdzę, że jest złe, tak, bo może brakuje mi jakiejś wiedzy dodatkowej, mm -hmm. i może właśnie nie rozumiem tej symboliki bardziej orientalnej, ale no nie wiem po co z nim zrobić, w którą stronę się udać. Tak, to w tym, wydaniu, w tym opowiadaniu najzabawniejsze dla mnie okazało się to, że on tutaj czytelnik gdzieś między wierszami odnajduje to pytanie, które bohater chce zadać, ale, ale sam bohater tego nie robi, więc gdzie ta puenta? Ale może właśnie siłą tej opowieści jest to, że tej puenty nie ma, chociaż sama Tokarczuk mówi, że opowiadania rządzą się własnymi prawami i to jest tak, że po to prowadzimy czytelnika przez tę historię, żeby przyszedł ten moment oczywisty, oczyszczenia I, i, i przyszła ta kulminacja opowieści, ja tego oczyszczenia tutaj nie znalazłam. To jest, mam podobnie jak ty Szymon, to jest tekst, z którym mam największy problem. A, mogę ci przerwać? Możesz. Bo, bo dostałem o nie. To jest zabawne, bo myślałem o tym tekście od Kwasono, czyli już ile? Dwa miesiące dobie? No, jak nie więcej? Tak, tak. I teraz sobie uświadomiłem, że ten tekst nazywa się Serce. I bohater otrzymuje serce i uh -huh. wtedy zaczyna działać tak? to cudze serce, to, to, to, to czyjeś serce, Tym czyjąś wolę może, może tak to można było odczytać, i to mi się zaczyna troszkę układać w tym momencie dopiero. <głos> jako bo bohaterowie tam nawet jest taki cytat, że wracają do Europy, żeby z powagą wziąć posiadanie swoje życie na skutek właśnie tej konwersacji. No i może tak to można odczytać, no ale nie wiem, no tak mi teraz dosłownie w tym momencie przyszło do głowy. To jest jakaś, to jest jakaś odpowiedź, chociaż tak sobie myślę, że może całym sensem tego opowiadania jest to, że nie o wszystkie rzeczy musimy pytać, bo to, czy nasze życie wymaga ciągłych odpowiedzi? Czy, czy to tak jest, że musimy znać wszystkie prawdy i musimy wszystko wiedzieć? No nie. Tak i znowu właśnie dwa podejścia. Tak, Może ta tożsamość bohatera, która była zagubiona odnalazła się na skutek tego przeszczepu, tak, a może okazało się, mówić? że bohater szukał tożsamości i nagle sobie uświadomił, że niepotrzebnie jej szuka. Tak, może coś się działo gdzieś głęboko w nim i mm -hmm. dopiero ta świadomość zadziałała jako ten czynnik, wiesz, w umyśle coś mu zrobiło klik i nagle stwierdził o, od teraz jestem innym człowiekiem, no bo przecież mam nowe serce. Mm -hmm. No dobra, to <ścoughs> so, mówię o przemianach Transfugium. Wow. Transfugium to nazwa kliniki, kliniki, w której przebywa siostra naszej bohaterki, narratorki, Kliniki w świecie do pewnego stopnia futurystycznym. Istnieją w nim na przykład auta-auta, co zabawnie brzmi, chodzi o zautomatyzowane samochody, tak? Automatyczne auta, auta-auta. I nasza bohaterka, narratorka, organizuje takie swoiste ostatnie pożegnanie siostry Renaty, coś co nazywa tutaj też w narracji. Trochę ironicznie z typą. Ostatnie pożegnanie siostry Renaty, która poddaje się transfugium, bo transfugium to też nazwa zabiegu, zabiegu przekształcania człowieka w inny byt. I my obserwujemy te ostatnie chwile naszej narratorki, jej bliskich, przed tym pożegnaniem, bardzo też specyficznym, bo je tutaj też obserwujemy, Renaty. No i to znowu był tekst nietypowy, zaskakujący, troszkę bawiący się tą konwencją science fiction. Troszeczkę anihilacji. Mm -hmm, tak, troszkę anihilacji, troszkę takiego nietypowego podejścia do tego, co przyniesie nam nauka kiedyś. I do tego mamy tutaj właśnie przedstawiciela tej kliniki, który jak gdyby promuje ten cały zabieg i opowiada o nim tak jak wiecie, jak w telezakopach mango troszkę się o produktach mówi, znaczy okej, okay, no może z mniejszą emfazą, tak, to nie jest tak kiczowatek zakupy mango, ale wiecie o co mi chodzi, on reklamuje po prostu, jak gdyby ten produkt czy też właśnie produkt, to niby jest produkt, usługa, właściwie nie produkt, usługa, ale zarazem jakaś, jakiś sposób bycia, styl życia, nie wiem jak to nazwać, ale bo to chodzi o całą egzystencję, nie, to nie chodzi po prostu o ścięcie włosów, a... Mm -hmm. O coś naprawdę to jest, istotnego. Mhm. To jest moje ulubione opowiadanie. Chyba z, z tego zbioru. Dałabym mu naprawdę mocną dziesiątkę na dziesięć. Jaki moment musiała osiągnąć bohaterka, żeby podjąć taką decyzję, jak podjęła? To, to, to mnie najbardziej fascynuje, bo tam mamy prześledzone... Całe to opowiadanie skupia się jakby na postaci jej siostry, która przez cały czas jadąc do tego transfugium, uczestnicząc w tych wszystkich jakby uroczystościach, zastanawia się dlaczego. Nie? I tam podczas rozmowy właśnie z tym, z tym profesorem, z tym, z tym naukowcem, no to tej odpowiedzi również szuka. I ja tak sobie też jeszcze myślę, że jest w każdym z nas chyba jakaś tam głęboko ukryta taka tęsknota za dzikością i za takim jakby stopieniem z naturą, nie? bo bardziej niż Renata stopić się z tą dzikością nie da. Chociaż tak sobie myślę, że to jej życie, które też w pewnym stopniu zostaje nakreślone w tym opowiadaniu, no to właściwie jest, było chyba dobre. Więc co tkwiło w umyśle, w umyśle tej kobiety, że zdecydowała się to, to, to życie porzucić. Jednocześnie też to karczuk chyba stawia pytanie o to, Jaką rolę w, w naszym bycie, w naszej rzeczywistości stwarza rodzina, to znaczy spełnia rodzina i co się staje z człowiekiem, kiedy dochodzi do jej rozpadu. Mm -hmm. I znowu, kochani, niespodzianka. Troszkę inaczej odczytałem ten tekst. Ty go czytasz, mówisz przez pryzmat w dużej mierze e, tych naszych sióstr. A ja ci powiem, mm -hmm. że ja się skupiłem na tym, jak otoczenie odbiera pewną decyzję tej naszej Renaty, tak? Bo Renata podejmuje decyzję, która w świecie mm -hmm. przedstawionym jest w jakiś sposób drastyczna, ale z drugiej strony to już jest świat przyszłości, w którym to niekoniecznie musi naprawdę funkcjonować jako coś drastycznego. To jest coś drastycznego z punktu widzenia tej rodziny, jej ideologii wyznawanych przez nią wartości. Okay, tak, pomyślę... Utnijmy w, w tym momencie, bo chciałabym do tego tekstu trochę wrócić w sekcji spoilerowej, więc może... <laughs> Okej, okay. ja w każdym się razie tak. właśnie ja tutaj widzę przede wszystkim te problemy, że nie wiem, ktoś podejmuje jakąś decyzję, a twoi bliscy tego nie akceptują. Nie? Raczej na takiej mhm. zasadzie ja to czytam, ale znowu widzisz, nie? niby ten no, sam tekst, niby te same motywy, ta. a czytamy troszkę inaczej. No dobra, no to przechodzimy okay. do ostatnich dwóch tekstów. W ogóle ta końcówka jest bardzo mocna. Przed mhm. ostatnim opowiadaniem jest Góra Wszystkich Świętych, w której pani psycholog przyjeżdża do Szwajcarii, by na zlecenie pewnego instytutu Przeprowadzić na grupie adoptowanych dzieci tak zwany test tendencji rozwojowych. Jest to badanie psychologicznych charakterystyk, właśnie jednostek, taka próba stwierdzenia, na kogo wyrosną te dzieciaki. W pobliżu znajduje się klasztor, w którym przetrzymywane są szczątki Oksiego, czyli świętego Oksencjusza. I w tym opowiadaniu równocześnie śledzimy proces badania tych naszych dzieci przez panią psycholog i poznawania przez nią historii tej okolicy, tego klasztoru i historii produkowania świętych. Tego, jak Rzym handlował przez wieki zakonserwowanymi, zmumifikowanymi zwłokami, dorabiając właśnie im legendy świętych, tak by potem móc sprzedawać to wszystko jako relikwie. No i finał jest to, to już jest takie zaskoczenie, że to głowa mała. Tak jak wcześniej mówiłem, że byłem zaskoczony, że zbieram szczękę z podłogi. Tak tutaj. Ja, ja w pierwszej chwili nie zrozumiałem tych o ostatnich chodzi, tak? akapitów. Musiałem sobie je prześledzić. Tam mamy pewne akronimy, y, jakieś kody, takie nawiązania niekoniecznie widoczne na pierwszy rzut oka. Ale gdy do mnie dotarło, co sugeruje nam tutaj y, narratory, to, po prostu, no to jest brain explosion, to jest coś, co wam zniszczy mózg, tak mówiąc potocznie. Ja wiem, że to dziwnie się w kontekście Olgi Tokarczar, ale naprawdę to jest tak niesamowity wątek, że gdyby to się pojawiło w jakimś serialu właśnie science fiction czy serialu grozy, no to bylibyście zachwyceni, a to dostajemy w zbiorze od Olgi. Tutaj to, tak sobie myślę, że to jest taki tekst, który warto przeczytać jednak co najmniej dwa razy, bo jak uh -huh. się okazuje, no, ja mówię z perspektywy czytelnika, który, który te teksty zna, okazuje się, że Olga Tokarczuk daje nam wskazówki już wcześniej i pojawiają się tam gdzieś między słowami jakieś właśnie takie tropy, które mogą nas do takiego akurat finału doprowadzić. Bardzo no tu obraz tego świętego jest po prostu taką rzeczą która, to, to jest też ten element bizarny właśnie, bo sam Oksi jest opisany jako właśnie taki, to chyba możemy zdradzić, żeby... tak, tak Oksi jest takim zasuszonym trupkiem, którego siostry przyozdabiają w różne właśnie jakieś ręcznie robione tam z, z wełny jakieś dodatki, mankieciki, wkładają mu właśnie w te zapadłe, tak, od, tak, te zapadłe oczodoły, wkładają mu tam właśnie te jakieś szlachetne kamienie, a jest jednocześnie nie obrażają się w momencie, kiedy dowiadują się, że no, jest jakiś inny święty, który ma życiorys podobny do ich Oksiego. Nie? To, to no, ale w ogóle oksji, czy... nie? jak I potem właśnie czytasz kilkukrotnie te opisy ozdabiania tego, no właśnie trupa, tak kościotrupa tam może z jakimiś mhm. resztkami jeszcze skóry zasuszonej czy coś i no w ogóle wyobraźcie to sobie. No, to brzmi przecież właśnie wioteskowo i w tym opowiadaniu to jest przedstawione sucho w znaczeniu, że tak no po prostu jako element zastany, nie tak jak właśnie w horrorze. Mm -hmm. Mamy coś, co jest w tym świecie, to burzy ten porządek świata, jak tutaj, to nie burzy tego porządku, ale dla nas jest na tyle obce, że, no, że właśnie czujemy dysonans ogromny, nie? a koniec jest jeszcze szokujący zwyczajnie. Tak, mnie się też tam podoba takie sformułowanie, że gdyby patrzeć na Oksiego jako na zwykłego trupa, to wywoływałaby obrzydzenie, a z racji mhm. tego, że jest zasuszoną mumią, no to budzi podziw i szacunek. Ale w tym tekście jest też y, sporo typowego dla Olgi Tokarczuk pytania o religijność i pytania mhm. o to, skąd właściwie bierze się wiara, czy ta wiara jest nam potrzebna, do którego momentu możemy y, siebie doprowadzić i tych wszystkich wiernych poprzez okłamywanie ich, nie? I czy to jest y, słuszna droga, czy niesłuszna? Czy chodzi o to, żeby mieć namacalne dowody tego, w co się wierzy? Czy o to, żeby pozostawić niektóre rzeczy nie, y, niedopowiedzianymi? Y, bo, bo, bo może wiara w rzeczywistości to jest coś złudnego, co jest nam niepotrzebne, nie? I to, to o, o, o takie rzeczy pyta nas autorka, nie? A jednocześnie te, te puenty i ten, to wytłumaczenie całej tej opowieści jest tak szokujące i wprowadza czytelnika po prostu w stan takiego gniewu, że dorównać temu może tylko finałowe opowiadanie, które właściwie też yy, gra jakby na, yy, na podobnych motywach, na podobnych nutach. Nie? I też jesteśmy wkurzeni yy, z powodu tego, co się, co się w, tej, w, tej opowieści, yy, w tej opowieści dzieje. No tutaj sama Olga Tokarczuk wspomina, że kiedy pisała to opowiadanie, to w pewnym stopniu też myślała o Frankensteinie, nie? bo to też mhm. takie właśnie tworzenie... Z, ni z niczego, nie ze śmierci budowanie tej iskry, yy, iskry życia, to tak strasznie filozoficznie zabrzmiało, ale tak po części jest mm -hmm. dokładnie tak Ach. Oj i właśnie przy tej e, wspomniałeś o tej produkcji, niejako kreowaniu świętości i ostatni tekst też e, troszkę do tego nawiązuje, dlatego właśnie to wszystko składa się w taką ciągłość pewnego rodzaju. E, ten zbiorak jest całkiem spójny pod tym względem. Ostatni tekst to kalendarz ludzkich świąt. Jest to historia Ilona masażysty i jego córki. Ilon jest masażystą ale nie takim zwyczajnym. Jego głównym zadaniem przez cały rok jest dbanie o ciało monodikosa. Monodikosa, który jest no, bogiem jak gdyby, w tym świecie. Z jakiegoś powodu znalazł się w naszej rzeczywistości. Okazuje się, że jest istotą wyższą, jest pewnego rodzaju absolutem i co roku bierze udział w pewnych specyficznych rytuałach. Które składają się na kalendarz ludzkich świąt. Tak samo jak mamy no my, tak, powiedzmy w katolicyzmie, Boże Narodzenie, potem znowu Wielkanoc, tak, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i tam inne święta katolickie. Tak samo tutaj ludzie mają swój własny kalendarz oparty na tym, co się dzieje z monodikosem, a dzieją się rzeczy bizarne i straszne. I teoretycznie właśnie są jakieś analogie do historii Chrystusa, no bo ciężko też tego mm -hmm. uniknąć oczywiście, ale właśnie mówię analogie, które sprawiają, że inaczej patrzymy troszkę na nasze święta, bo rzeczywiście to jest trochę upiorne. Jak sobie się uświadomimy coś, co nam tutaj Olga prawdopodobnie chciała przekazać albo co przypadkiem jakoś tam te, te myśli, które w nas budzi, bo no kurczę, no tak być nie powinno chyba jednak, jak to tutaj zostało opisane. Tak, budzi straszne myśli i to jest też ten, tek jeden z tekstów, o którym również chciałabym porozmawiać. Chwileczkę spoilerowo, ale tak może tylko nakreślę moje odczucia. Przed nagraniem próbowałam posłuchać tego tekstu jeszcze raz, przysłuchać jeszcze raz audiobooka i nie dałam rady. <laughs> po prostu te rzeczy, które są tam, bo jak Szymas opowiada o tym, że y, mamy historię istoty nieśmiertelnej, która, która z martwych staje, to to tak po prostu brzmi i tak sobie. Nie? Natomiast y, okazuje się, że Olga Tokarczuk potrafi bardzo wynikliwie i bardzo dokładnie opisywać cielesność. Y, a jednocześnie y, te obrażenia, które y, Monodikos odnosi, są tak przerażające i tak... Y, Ogromne, ten ogrom jego tragedii jest naprawdę niesamowity. I tak sobie myślę, że jest w tym opowiadaniu coś naprawdę upiornego, i, i trudno mi się o nim mówi, w sumie. Tak. Mhm. Taka, jestem, jestem wstrząśnięta, jestem poruszona, jestem, jestem zdenerwowana, a jednocześnie jak się, jak się czyta te opisy, które nie są w sumie tak bardzo drastyczne, no bo to nie jest też tak, że Olga Tokarczuk opisuje wszystko dosłownie w taki sposób, w jaki na przykład y, horrory klasy B, tam Rzeka Flaków. po prostu cielesny tak, z tak? Właśnie, Ona nie, idzie, czy, w tak, nie kierunku, idzie w tym kierunku. Ale z drugiej strony momentami pozwala sobie jednak tak postawić krok jak gdyby na tym polu, mam wrażenie. Tak nie wchodzi tam całym ciałem, ale jednak stopę tam stawia. Mm -hmm. Istota człowieczeństwa też tutaj, nie? Jakimi potworami są ludzie i jak bardzo pozwalamy sobie manipulować i jaka jest też rola mediów w tym wszystkim. Mediów, bo... pośredników, hierarchów, tak, nie? Bo to prawda? jest, można szeroko komentować i też... Właśnie. Tak jak właśnie mieliśmy pasję Gibsona, nie? która coś nam tam mm -hmm. uświadomiła w temacie mm -hmm. no, żywotu Chrystusa, tak samo to Karczuk idzie jeszcze o krok dalej. Tak, ten tekst działa, działa podobnie, a jednocześnie też stawia inaczej. Powoduje, że czytelnik zaczyna się zastanawiać nad tym, gdzie kończy się nasza odpowiedzialność. No bo tutaj mamy głównym bohaterem jest masażysta, czyli człowiek, który teoretycznie leczy. Powoduje, że monodiko zwraca do formy ale jednocześnie bierze udział w takim strasznym procederze i nie reaguje, nie? jest takie jakieś zaślepienie ideologiczne, znaczy, jeśli znacie tekst, to rozumiecie, o czym mówię, a jeszcze bardziej zagłębimy się w, na chwilę w strefie spoilerowej w tych wszystkich jakiś takich właśnie delikatnych, drażliwych tematach. No dobrze, no to w takim razie przeszliśmy przez wszystkie opowiadania. Jak słyszycie, kochani, są to teksty naprawdę różne, różnorodne, chociaż mają pewne elementy wspólne. Jakaś tam myśl przewodnia tutaj oczywiście funkcjonuje, ale no zróżnicowanie jest bardzo duże i formalne, i treściowe. No i jest to zbiór, który absolutnie wciąga i myślę, że może się spodobać zarówno fanom literatury wysokiej, jak i fanom literatury popularnej. Dlatego no, polecam go wszystkim. No, co ja mam powiedzieć? I Bogusia chyba też. No cóż, chyba, chyba było słychać, że te teksty bardzo mi się podobają. I to chciałabym, żebyście pomyśleli o Tokarczuk w takich kategoriach, że nie należy się bać. Naprawdę. Jeśli jesteście takimi czytelnikami, którzy trochę myślą podczas lektury i którzy zastanawiają się, próbują sobie niektóre rzeczy poukładać, to spróbujcie. Chociaż spróbujcie. Potem możecie stwierdzić na przykład, że to nie, nie wasza bajka, że za dużo tutaj jakichś rozważań teologicznych, że to wszystkie właśnie nasze gadanie na temat tożsamości, nauki, jakichś tutaj, nie wiem, lęków przed technologią, no to może rzeczywiście, może właściwie w tych opowiedziach, czegoś takiego nie ma i to są jakieś, jakieś nudne fabuły, ale dajcie im szansę, bo, bo tak jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, to jest taki zbiór, który może was otworzyć na zupełnie nowe doznanie czytelnicze. I oby tak było, tego wam życzymy z całego serca. Mhm. Dokładnie tak. No dobrze, to dziękujemy wam za uwagę, jeżeli zbiory jeszcze nie czytaliśmy, a tych, którzy zbiory już znają albo nie boją się spoilerów, zapraszamy jeszcze na krótką strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilkę. UWAGA! SPOILER! Witamy ponownie po krótkiej przerwie. Cześć. Cześć. Czy coś bizarnego wydarzyło się przez ten czas? Niech nikaj proszę. Dobrze. Okay. To, to, tak, jak, tak jak wspominałam, chciałabym, żebyśmy krótko porozmawiali o dwóch tekstach. Przy czym wolałabym, żebyśmy zaczęli od kalendarza ludzkich świąt, bo to tak na, na świeżo będę pamiętała to, co, co, co chciałabym powiedzieć. To, to, okay. Miałam potworne skojarzenie z Cigaret Benz Carpentera, bo... Właściwie to w opowiadaniu Kalendarz Ludzkich Świąt jest użyta w sumie podobna, podobna tematyka, bo my wcześniej nie powiedzieliśmy o tym, ale ten monodikos jest co roku uśmiercany i to w dość brutalny sposób. Jego jest chyba zakatowany, się, to są jakieś ekstremalne tortury. Tak, kamieniuje się właśnie takie coś wyjątkowo i to wszystko jest robione, bo żeby opowiedzieć dokładnie o ogromie tej tragedii, to trzeba prześledzić właściwie cały ten rok. Okazuje się, że Monodicos zmartwychwstaje, jest przywracany do zdrowia i społeczeństwo cieszy się z tego, że ich, ich bóstwo ożywa, śledzą na ekranach właśnie tam delikatne ruchy jego palców i ta osoba, która pierwsza to na, w telewizji zobaczy, no to będzie miała dobry rok. Potem on sobie zdrowieje, medycy nad nim pracują, a w między czasie zostają wybierani tak zwani godni, czyli ludzie z całego świata, którzy są tymi wybranymi, którzy Monodikosa uśmiercą. No, To jest upiorne. Jak potwornymi istotami jesteśmy, że nawet kogoś nieśmiertelnego jesteśmy w stanie zredukować do hodowanego bóstwa, który właściwie ma za zadanie, jego istnienie jest nam potrzebne tylko po to, żeby y, poukładać sobie egzystencję i żeby sprawić, że to nasze życie jest właśnie takie... <grytanie> wtyczone w te regularne ramy jakichś rytuałów. I hmm, ale właśnie to jest jedno, to, że ludzie są bestiami tutaj, tak? I hmm. że dla jakiegoś takiego własnego, po pierwsze, no, absurdalnego, dla absurdalnej Prawda? idei, tak? no bo można po prostu raz ustalić na przykład te daty i po prostu się ich trzymać jakoś właśnie ten rok... I świętować sobie. to, że to właśnie, to nastąpiło raz, monodikos z martwych stał, jak super, cieszmy się, bo mamy bóstwo, które może nam yy, świadczyć za... By, by, być, być świadectwem, nie? To tak strasznie brzmi tak, że właśnie... że istnieje właśnie tak, jakaś tam tak. inna rzeczywistość, jakaś właśnie wyższa siła, ale nie mhm. tutaj ludzie tak właśnie bez sensu w gruncie rzeczy powtarzają te swoje rytuały, co też jest jakimś komentarzem a propos różnych świąt i nie tylko właśnie powiedzmy religijnych i państwowych i innych, mhm. że to jest taki twór dosyć sztuczny. Do tego jeszcze oprócz bestial, bestialskości mamy cały ten aspekt właśnie hierarchiczno, medialno, mhm. administracyjny, Chodzi o to, że to wszystko jest, wiecie, troszkę jakby nad tym fabryka jakaś funkcjonowała, działała, jakby to kontrolowała. Mamy do tego wszędzie media, które to obserwują, filmują, puszczają na cały świat. Żeby mm -hmm. było zabawniej, znaczy zabawniej, właśnie, bo to jest tak, taki śmiech przez łzy trochę, czy ze stresu, jako taki wentyl bezpieczeństwa. Media przykładowo potrafią zafałszować materiały, jeżeli na przykład, nie wiem, Monodichos się nie rusza, tam w, w określonym czasie obdę. powinien mu tam drgnąć palec czy coś, no to podmienimy nagranie damy z ubiegłego roku, czy coś takiego. I po prostu to jest, no właśnie, Bóg się, się zaśmiała. Ja też, jak do tego doszedłem, to najpierw się zaśmiałem, mm -hmm. a po chwili sobie pomyślałem, straszne, okropne, no po prostu nie do akceptacji, niewyobrażalne. Nie tam w Cigarette Benz jest scena, kiedy ludzie obcinają aniołowi skrzydła. To trochę też właśnie w tym opowiadaniu się dzieje. A jednocześnie Monodikos też bierze udział właśnie w takim ogromnym, medialnym spektaklu. Nie? W takiej Taki grzyska śmierci tak, Albo Big Brother z Twoim mm -hmm. Bogiem na przykład. On tam chodzi pomiędzy straganami na przykład i błogosławi koszulki nie? ze swoją podobizną. Mm -hmm. A jest też w tym opowiadaniu coś, co sprawiło, że ja... To, to jest to, o czym mówiłam wcześniej, że Olga Tokarczuk nie operuje niepotrzebnie makabrą i nie y, wprowadza na siłę drastycznych opisów, ale kiedy czytasz na przykład o tym, że no Monodikos ma tutaj jakieś blizny, y, złamania y, i które, któregoś roku po prostu y, ktoś go tak mocno uderzył w głowę, że stracił mowę no cholera, po prostu to wywołuje we mnie jakieś takie nie, nie wiem, przerażający sprzeciw, nie się autentycznie, to opowiadanie nie jest tak, tak bardzo drastyczne, są oczywiście wspomniane różne tam wymyślne tortury, które ludzie na tym Bogu przerabiają. Ale nie, właśnie ale... nawet nie tyle wymyślne tortury, co po prostu mamy tego masażystę, który dotyka nie? ciała właśnie. i zna każdy milimetr tego ciała, każde, y -hmm. nie wiem, właśnie wgłębienie y -hmm. i po prostu, gdy on to opisuje, to my wiedząc właśnie, że na przykład doszło do tego ukamieniowania, że raz właśnie to obrażenia na głowie były tak silne, że doprowadziły do zmian, który już się nie da odwrócić, pomimo tego, że to ciało się odtwarza, to po prostu pewne rzeczy się nie przeskoczy. I gdy my, my nawet tak. takie delikatne opisy dostajemy, że dłonie krążą po tym ciele, czy nawet po modelu, który jest kopią tego ciała i że na tym mhm. modelu są bruzdy wszędzie, jakieś tam mniejsze, większe zagłębienia, znowu potem wzgórki, no to my sobie wyobrażamy to ciało, które musiało przyjść coś niewyobrażalnego, nawet jeżeli nie, nie mamy detali, tak? Bo w gruncie rzeczy. że z tych, mhm. my, my te, to, to bardziej sobie dopowiadamy, niż dostajemy wprost. Tak, ja się też zastanawiałam, kiedy padła ta informacja o tym, że Monodikos już nie mówi, to tak się zastanawiałam nad tym, co właściwie by powiedział. Nie? Co, co mógłby powiedzieć i czy ktoś w tym społeczeństwie by go posłuchał. Ale naprawdę te opisy umęczonego ciała i tych wszystkich jakby śladów ludzkiej no, Bestialstwa. Morskie. Bestialstwa właśnie uciekło mi słowo. To, yy, to, to wywoływały we mnie naprawdę mdłości. Mnie się robiło niedobrze, a ja nie jestem osobą tak bardzo wrażliwą i tak bardzo jakby przeczuloną na punkcie tych opisów. Ja, ja się takich rzeczy nie boję. Natomiast w w tym akurat opowiadaniu i przy użyciu takich środków, jakimi to karczuk operuje, to to robi naprawdę wrażenie no, no, no, no kolosalne. I jednocześnie też y, chciałabym Cię zapytać, Szymon, jak Ty odebrałeś zakończenie, bo okazuje się, że w tym świecie y, funkcjonuje jednak jakaś grupa rebeliantów, która w efekcie m, może trochę przy pomocy jakiejś nieświadomej y, y, Ilona, bo jego córka bierze w tym udział, więc y, y, zna jakby całe procedury, to y, Monodykos y, zostaje wykradziony. I kurczę, co go dobrego czeka w tym świecie? Gdzie oni go ukryją? Co się z nim stanie? Co Jednocześnie co się stanie z Ilonem? Zadawałeś sobie takie pytania? Znaczy ja to w ogóle odebrałem też jako tekst o pewnego rodzaju zmianie pokoleniowej, nie, że można. Mhm zaprogramować jakąś tam generację, jeżeli się w odpowiednim momencie rozpocznie, powiedzmy, właśnie to takie pranie mózgów, czy po prostu poddawanie pewnych informacji, ale jednak to nie jest tak, że to będzie trwało wiecznie, że potem przyjdzie nowe pokolenie, które Ktoś może świadomy. to jakoś zanegować. Mm -hmm. tak, a to znaczy świadomy, w sensie po prostu... Yy, niewierzący ślepo od pewnego momentu w to, tak, ktoś to musi sam się z tym zmierzyć i podjąć decyzję, tak, albo A, albo B, albo w lewo, albo w prawo. I wtedy na pewno część osób, no, połknie, na tak, tym rybkę jak pelikan, a część osób jednak zacznie kwestionować. Część osób zacznie kwestionować absolutnie wszystko, a część znowu będzie szukała jakiegoś złotego środka i mam wrażenie, że to też tutaj jakoś yy, widzimy. Co do zakończenia, bo ono jest właśnie podwójne. Z jednej strony wykradają ludzie to ciało monodykosa, i ja założyłem, że nasza córka Ilona wcale nie została zmanipulowana, tylko jednak działała świadomie. Czy coś go czeka dobrego? Wiesz, no myślę, że nie może go spotkać nic gorszego Już. względem tego, co przeżywał przez, przez ostatnie... Lata. Tak, lata, więc wiadomo, no, raczej nic stricte dobrego go nie spotka, ale każda zmiana jest tutaj dobra, tak? No bo to, to co go spotykało, było absolutnie najgorszym możliwym scenariuszem. To, to nawet nie jest sezyfowa praca, że ten kamień spada. To jest, no, no kurczę, to tak jakby ten kamień właśnie Sezyfa no, miażdżył, tak? Na miazgę, a potem właśnie Sezyf musiał jakoś tam się pozbierać. Jeszcze my wiemy, że to jego ciało z roku na rok coraz gorzej się odnawiało, także te, te obrażenia były na tyle silne, że nie tylko ta mowa zanikła, ale on po prostu coraz słabiej się goił, coraz słabiej się odnawiał. Te reakcje, które wydawały się stałe przez wszystkie lata, nagle się okazywały niestałe. Okazuje się, że tak jak zawsze w którejś tam sekundzie czy minucie coś się działo, tak teraz już to wszystko dzieje się wolniej, bo Bóg nie nadąża, tak? ta istota nadprzyrodzona nie nadąża za ludzkim okrucieństwem. A do tego jeszcze po tym, po, bo my się dowiadujemy o tym, że został wykradziony nie właśnie z jakiejś sceny sensacyjnej wykradania ciała, a od właśnie tego, tego całego aparatu biurokratyczno-medialnego no tych ludzi, którzy to wszy tym wszystkim zarządzają w pewien sposób. I oni stwierdzają, że no będą właśnie wyświetlać te stare materiały tak że będą jakoś fejkować jak gdyby ten nowy rok ten nowy cykl kalendarz ludzkich świąt i że spróbują po prostu znaleźć tych porywaczy, których nazywają też terrorystami i ukarać ich. To też jest przerażające, nie, że nie ma żadnej refleksji, absolutnie nie ma nic, żadnego pomyślunku, żadnej myśli tutaj, że może trzeba by coś zmienić, że może trzeba by się zastanowić nad tą sytuacją. Nie, po prostu brniemy w to dalej, kłamiemy, zmyślamy, oszukujemy, a jak dopadniemy tych, co nam właśnie tutaj podstawili nogę, czy pokazali się otrowy palec, no to zniszczymy ich tak może dojemy też. Ja sobie pomyślałam jeszcze, to już tak kończąc, nad zupełnie innym zakończeniem, bo przez to opowiadanie jest powtarzany ten motyw map ciała, czyli takiej powłoki, którą Ilon tworzy, żeby trenować, żeby poznać ciało monodikosa i wiedzieć, w których w miejscach je dotykać. Ja sobie to wyobraziłam jako właśnie taką gumową powłokę, która jest pusta w środku i tam na końcu jest też taki motyw, że oni Ilona zabierają i mówią, że tak, godni ukamieniują map ciało, tak jak to zwykle robiło się z Monodikosem. A jeśli w tym mapciele będzie człowiek, jeśli oni chcą na przykład na wizji uśmiercić Ilona w, w charakterze jakby takiej ofiary i, i, i takiego wiadomego tylko dla, dla nich jakby w, w finału znaleźli kozła ofiarnego i, i chcą mu pokazać i, i grozę jakby tego wszystkiego do czego e, jego niedopatrzenie mogło do, doprowadzić Nie do akurat tego nie widzę bo dla mnie sam fakt że ukamieniona nawet samo ma ciało bez żadnego tam wnętrza tak? bez wypełnienia żywą mhm. jednostką to to pokazuje że właśnie religia, czy jakikolwiek inny taki system wartości, nie? jakoś tam wyznawany przez ludzi, no bo to niekoniecznie musi chodzić z tych o e, Boga, o jakąś konfesję, to może być wydmuszka, tak? To może być coś, Prawda? co być może kiedyś miało jakąś wartość, to być może kiedyś było czymś istotnym, czy to nadprzyrodzonym, czy po prostu posiadającym jakąś obiektywną wartość, ale w pewnym momencie to może być jakiś właśnie ciąg manipulacji, wydmuszka i nic więcej. I i ten taki finał, Ja, ja myślę, że Elon, nie, właśnie, nie, to nie jest tak, że oni Ilona teraz ukażą za to. Ja myślę, że po prostu Elon no, zetknął się z taką smutną rzeczywistością. Zobaczył, że sam nie zadziałał. Zobaczył, że ta jego córka, która przecież miała nie przejąć jego posady, tak? Mhm. Która tak. miała się nie nadawać do tego, by Była być. Była kobietą przede tak, wszystkim, właśnie, a to no... mężczyźni tylko mogli być masażystami i być jakby w tym najbliższym otoczeniu monotikosa, kiedy zdrowia, tak. I że ta jednostka, która właśnie nie domaga w jakiś sposób w tym świecie przedstawionym w tej hierarchii wartości ideologii tam rządzącej, że to ona właśnie podejmuje ten ważny krok, że to ona doprowadza do zmiany w tym świecie, a przynajmniej próbuje, bo ostatecznie niby zawodzi, ale to ona pró próbuje, a to jest właśnie pierwsze jego jak gdyby, załamanie. A druga sprawa... E jego życie straciło sens, tak, zwyczajnie, no bo całym jego życiem było to odnawianie tego ciała, regeneracja, rehabilitacja, a trzecia rzecz. Właśnie fakt, że wszystko to będzie ciągnięte, mimo tego, że Boga jak gdyby nie ma w tym kalendarzu już, no to to pokazuje właśnie bezsens całego tego świata, egzystencji wszystkich ludzi. A jeżeli to jeszcze kiedyś się wyda, punkt czwarty, powiedzmy, w tej mojej teraz wyliczance, no to po prostu ten świat się załamie, tak? Skończy się jakąś, nie wiem, no, wielką wojną, falą samobójstw, nie wiem, no po prostu wszystko legnie w gruzach, tak? Bo ten cały świat stoi na tym kalendarzu. I, to I tak jest straszne, że zamiast słuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, wol, woleliśmy go zabić. Taka ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta puenta wypływa z tego, z tego opowiadania. nie? Jaka jest mm -hmm. radość że, z, z, z tego, że y, ciało Monodikosa zmartwychwstaje, nie? skoro nikogo nie obchodzi to, co on ma do powiedzenia. No straszne. Nie? No, no. Gdzieś, gdzieś ten sens się, się gubi. Yy, I tak sobie pomyślałam, że w sumie teraz zaczynam, jak tak rozmawiamy o tym, yy, to za, zaczynam też po, troszeczkę rozumieć Bohaterka tego drugiego opowiadania, o którym bym chciała porozmawiać, Transfubium. Może jednak ona miała rację, porzucając człowieczą powłokę na rzecz, na rzecz dzikiej istoty, bo w finale tego opowiadania mamy taką scenę, kiedy rodzina Renaty widzi pojedynczego wilka zakradającego się właśnie do swojego nowego miejsca, do takiego serca wyspy. Nie? Miejsca, w którym ludzka stopa nie, nie, nie może postanąć, stanąć. Nie? To takie w sumie też to zakończenie tego opowiadania jest takie dwuznaczne, bo tak się zastanawiam skoro ona nie odnalazła się do końca w tym ciele w którym była od początku to jaką ma gwarancję, że ten dziki świat ją przyjmie i tak się też zastanawiałam nad tym na tą, tą jej rodziną nie? i nad tym, że nie akceptowali jej decyzji i, i, i że to jest w sumie takie smutne. Nie? Może nikt nie, nie widział tego jej tej jej tragedii. Może ona od lat tkwiła właśnie w jakimś takim, w, w jakiejś depresji albo w takim poczuciu właśnie bezsensu i wołała o pomoc, a ta jej rodzina nie reagowała. Mhm. Ale właśnie ty dość mocno tutaj odczytywałaś to przez pryzmat Renaty, a ja się totalnie skupiłem na tych reakcjach rodziny i ja się zastanawiałem, czy gdyby zamienić to całe transfugium, czyli przekształcenie się w inny byt tutaj kobiety, ludzkiej kobiety w wilka czy wilczyce, gdyby to zamienić na coś w dużo mniejszej skali, nie wiem, na jakieś niechciane małżeństwo, tak, czy nie wiem, na wyjazd za granicę, czy po prostu przeprowadzka, czy nie wiem, na coś, co w Polsce jakoś będzie kontrowersyjne, czyli nie wiem, jakiś zabieg aborcyjny, czy małżeństwo homoseksualne, czy yy, operacja zmiany płci. I właśnie tutaj myślę, że we wszystkich tych przypadkach taka rodzina też mogłaby tak reagować, że ktoś właśnie totalnie to wypiera, ktoś próbuje to zrozumieć, ktoś wspiera, yy, ktoś jest totalnie nieobecny, ktoś reaguje agresją nie miałeś takiego wrażenia, że to nawet nie chodzi o tę przemianę, to po prostu chodzi o to, że ci ludzie nie rozumieją tak decyzji bohaterki, jakakolwiek ona by nie była, bo ta decyzja o przemianie wilka to jest finał, nie? To dopiero dowiadujemy mhm. się na ostatnich, dosłownie tam w ostatnich zdaniach, a przez całe opowiadanie czuć to napięcie i te wszystkie postawy, które tutaj nie ma dobrych postaw, bo nawet to wsparcie naszej narratorki tak, ona, ona w samym wstępie opowiadania podczas pierwszej rozmowy w ogóle z tym, z tym profesorem mówi coś takiego, że ona bierze w tym udział, bo, bo, bo musi, bo no. właściwie nie ma żadnej innej osoby, która by to zorganizowała, więc no, sprawia właśnie takie wrażenie obrażonej na cały świat. Później już w trakcie tej, tej całej ceremonii jakby zamiast ona zamiast spajać rodzinę, to jeszcze dodatkowo ją, ją rozdziela, bo każdy wydaje się taki w stu procentach obojętny, ale oni się tłumaczą. W, w pewnym momencie tam są takie, takie zdania, które sugerują, że to jest wina Renaty. To ona się odwróciła od rodziny. Nie? To ona w pewnym momencie już wcześniej tę decyzję podjęła i konsekwentnie po prostu do niej brnęła, nie patrząc na swoich bliskich, którzy jakby może próbowali ją wpłynąć na nią, żeby, żeby zmieniła zdanie, ale ona nie chciała słuchać i teraz oj my biedni, musimy brać udział w takiej szoku. Obce, nie? To, to no, jest ale ścisłe. my w dużej mierze też zauważamy, że to rodzina nie chciała słuchać, bo my do końca nie wiemy, jak ja mhm. to tłumaczyła czy coś. My wiemy, że rodzina miała nie, miała jakieś ale, miała wąty mhm. wątpliwości, pretensje i to, to we mnie strasznie uderzyło. Ten taki znowu właśnie absolutną samotność. Tak? Dlatego teraz tak jak teraz mówisz o tym, o tej ucieczce do przyrody, ja, ja właśnie w ogóle się na tym nie skupiałem w trakcie lektury, ale teraz sobie myślę, że. Właśnie to znowu, tak jak trochę jest z Monodikosem, że nieważne co ją tam spotka, no to chyba gorzej niż w tej godzinie być nie może. Mm -hmm. Oj. Tak, zwierzęta są mistrzami w rozpoznawaniu in, intencji ludzkich. Tak Renata mówi w pewnym momencie do swojej siostry podczas ostatniej ich rozmowy. I tam też to, to karczuk tworzy obraz tej rodziny, bazując na takich stwierdzeniach, że pomiędzy nimi powstała pustka, której nigdy już nie uda się wypełnić. No to smutne jest. To jeśli za postępem technologicznym ma iść coś takiego, że przestaniemy się ze sobą komunikować i zaczniemy kwestionować, Naszą indywidualność, no to w cholerę z tym postępem. Nie? Zachowajmy siebie, próbujmy ze sobą rozmawiać, bo to, to, taki wydźwięk właściwie ma też te, te, to opowiadanie. Chociaż z drugiej strony to wydaje mi się też tak bardzo smutne, nie? że ona w pewnym momencie poczuła się tak źle w swoim człowieczeństwie, że zdecydowała się na tę metamorfozę, nie? ten mhm. to, totalny kryzys, kryzys tożsamości i takie pogubienie w sobie, nie? I szukanie jakby prostszych, no bo w tym, ona tam mówi, że w tym świecie y, zwierząt wszystko jest proste. Słabsi osobnicy odpadają, jest jakby właśnie ta naturalna y, selekcja, nie? I to jest właśnie, może to jest recepta na, na szczęśliwe życie, niekomplikowanie go po prostu, nie? I podążanie za tym, za tym jakby naturalnym y, natur głosem natury i naszej jakby wewnętrznej dzikości, nie? No to... So... <śla> to jest to. No nie odpowiem Ci na to pytanie przykro mi. Nie czuję się kompetentny. Dobrze, to żeby rozładować właśnie napięcie, to jeszcze odnośnie transfugii chciałabym zapytać, czy jest jakiś zwierzak, w którego chciałbyś się przeistoczyć? Gdybyś miał szansę znaleźć się w tej klinice, to jakiego osobnika, jakiego gatunku byś wybrał? Wow. Nie zastanawiałeś się, się nad tym. Tak zaskoczyłaś. Ach. Wiesz, co nie mam pojęcia, Znaczy, gdybyś mnie o to zapytała pewnie z 10 lat temu, to bym wybrał jakieś y, silne, szybkie, zwinne, dzikie zwierzę, właśnie może i też Wilka, może jakiegoś, nie wiem, tygrysa, pantera, lwa, y, coś w tym kierunku pewnie. A teraz to, to <grym> zawsze strasznie, ale przez moment, znaczy może to też przez to, że ja miałem takie zwierzę, prawda, w domu przez długi czas, ale pomyślałem, może mówił. <grym> O czymś takim, o jakiejś takiej spokojnej... To też właśnie trochę mówiłaś o tym pędzie nie? W współczesności. Mm -hmm. Dosłownie przez, to był taki moment, właśnie pierwsze skojarzenia zwierzęta dla mnie bliskie. Żółwie, bo przez lata w związku z tym, że niby miałem alergię ostatecznie, okazało się, że jej nie miałem, no ale tak mi wyszło raz z testów, więc miałem tylko żółwiki w domu. Pomyślałem sobie, to by była taka w sumie spokojna, e, miła egzystencja jeszcze, nie wiem, na jakiejś może tropikalnej wyspie. Jadłoby się tam te trawy czy coś mm -hmm. i spałoby się w tej skorówce. To w sumie czemu nie? No jeszcze jakby było jakieś zwierzę, które może właśnie czytać e, książki i komiksy, to by było fajnie. <śmiech> z tym może być w końcu, problem. Więc... W końcu ponadrabiałbyś te wszystkie zaległości i potrzeba po potem nadmiarze zajęć, które cię spotykają każdego dnia. Wyobrażuję sobie teraz takiego żółga nad komiksem, <gry> który tak wyciąga główkę nie do kadru jednego, kadru, a drugiego. A nie ty... śpieszy się, po prostu cieszy się, cieszy się życiem. Ja hmm. bym chciała być kotem. Bo, no. Jednak jednak, bo koty są mistrzami wypoczynku i, i jednocześnie takiej obojętności, bo ja jestem taką osobą, która się trochę mnie znasz, to, to, to wiesz, że ja potrafię się przejmować różnymi jakimiś głupimi rzeczami, a koty mają chyba wylane na wszystkie problemy i, i właściwie mm, no tak to ich na życie zasady, też płynie nie, na, na nie, jakieś regulaminy, no, no, przymusy, nakazy, no, zakazy. Oczywiście, nie wolno drapać sofy, a mam to w nosie, mam ochotę to to zrobię. I co, mi, I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Nic. Chociaż już tak odchodząc jakby od tych naszych tutaj zwierzęcych marzeń, to tak sobie też pomyślałam o tobie, jak, jak czytałam to opowiadanie Prawdziwa Historia. Bo wiem, że tro, trochę jeździłeś na te zagraniczne konferencje i tak spróbowałam sobie wyobrazić, czy masa postawionego w takiej sytuacji to kogokolwiek z nas postawionego w takiej sytuacji to też nie było. Nie była to no, miła ja wizja. Ja tak skąd, dlatego Ja właśnie mówiłem ci, że że moim zdaniem uh -huh. bohater nie postępuje absurdalnie. Ja w pełni uh. rozumiem jego zachowania. Zresztą ja dwa dni temu pisałem o tym na fanpage'u, skoro już tak wchodzimy w metę, że mężczyzna pod moją klatką schodową nie mógł się podnieść z ziemi. I ja po prostu mam tutaj takie całkiem spore przejście od przystanku przez taki niezabudowany teren. No i po prostu z daleka widziałem, że ktoś klęczy, tak w świetle właśnie klatki schodowej. I myślałem, że zawiązuje buta, bo na jednym kolanie klęczał pan. No i mijały go yy, tam jedna osoba, druga, trzecia, jakaś staruszka, jakaś młoda dziewczyna, jakiś młody facet. No i w końcu do niego podszedłem, no i tak wszyscy go wymijali. Przez chwilę też pomyślałem, może pijany, może coś, no ale tak czy siak, no umówmy się, jest y, grudzień, tak? Y, 5 grudnia to był chyba, czy 4, y, no więc już jest zimno, późny wieczór, bo ja z zajęć też tych popołudniowych wywracam około 19.20. No to nawet jak pijany, no to trzeba jednak kurczę zadbać, żeby go zgarnęli do izby, żeby tutaj nie zamarzł, czy coś, wiesz, nawet, albo nawet nie tyle, wiecie, zamarz, jak zamarzł, ale nabawić się zapalenia płuc to nie trudno, tak? takich warunkach, jeszcze leżąc gdzieś tutaj na ziemi. to ciągnie jak diabli. No i się okazało, że facet no, najprawdopodobniej po prostu zasłabł czy coś, bo zrobił sobie normalnie zakup, a tutaj coś go złapało. Nagle właśnie trochę paraliżmowy i to, no ale mieszkał blisko, więc go odprowadziłem do domu. Też może głupio zrobiłem, bo w końcu nie wyzwałem pogotowia, i nic powiedział, że nie chce, żeby do nikogo nie dzwonić, nic, że on sobie się położy, tak zrobi sobie coś tam do jedzenia, picia i będzie wszystko w porządku no i tak trochę zaufają, no bo też głupio ingerować w swoje życie, może źle zrobiłem, ale wiesz, sam fakt, że tyle osób go minęło, nikt nawet nie zapytał właśnie, tak, czy, no. żeby sprawdzić właśnie, czy nie wiem, jest pijany, czy co, tylko wszyscy osób przeszli obok, no i starszy facet i to normalnie ubrany, nie z tymi zakupami, które no widać było, że to nie jest jakiś właśnie bezdomny po piątej butelce dzisiaj, tylko coś jest nie w porządku i nikt nie poszedł, nikt nie zapytał. Mhm. No. Straszne, nie? Takie no. społeczeństwo. Okej. Okay no właśnie tak jak w opowiadaniu prawdziwa <głos> historia trochę mm -hmm. no dobrze to na zakończenie będę ci życzyła tego, żeby ta rzeczywistość nie załamywała się a nawet jeśli będą powstawały w niej wyrwy, to żeby prowadziły do czegoś przyjemnego tego życzę tobie i słuchaczom nam no, wszystkim właśnie chciałem powiedzieć no. <głos> dokładnie <głos> Żeby bizarność była raczej nie z tej strony negatywnej, tylko właśnie z takiej humorystycznej, zaskakującej. No. Oby, oby. Chociaż czasem, wiesz, nawet z drugiej strony taki policzek od losu czy od opowiadania też jest potrzebny, nie? Właśnie, żeby się zastanowić nad pewnymi rzeczami, bo też o, o tym się nie myśli często, nie? O tych wszystkich tutaj mhm. kwestiach tożsamości, religii. Tak, nie? nie wiem, właśnie tego, czy warto czasem się w coś zaangażować, czy nie, czy właśnie jakiś android, klon, czy nie wiem, profil na Facebooku to nadal ja, czy nie ja i mhm. tak dalej, no to normalnie się nad tym nie zastanawiamy raczej, nie? A Właśnie takie sytuacje, czy takie teksty dają nam motywację do tego, więc to też jest wartościowe. Nawet jeżeli to nie jest przyjemne do końca, nie? A wrócimy jeszcze do prozy Tokarczuk, Szymon, kiedyś? Tak, wrócimy. I nie tylko do prozy Tokarczuk, bo myślę, że porozmawiamy o kilku też takich bardziej współczesnych rzeczach, ale to nie będziemy na razie zdradzać. Póki co, dziękuję się za tę rozmowę. Dziękuję Wam bardzo za wytrwałość i za bizarność. Szymas, tobie za rozmowę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć. Cześć. A wam kochani właśnie dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość, bo to nagranie się troszkę no ale Mamy nadzieję, że mimo wszystko słuchało wam się go przyjemnie i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście.